daje w cinema podcast audycji, która przycyła do was filmowe doświadczenia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cześć Witajcie w 50 odcinku Cinema Podcastu. Mamy jubileusz, mamy odcinek urodzinowy i z tej okazji jesteśmy tutaj w pełnym składzie. Jest tutaj ze mną Grzesiek. Cześć. Jest tutaj ze mną Gareth Reza. Hej. I jestem ja, Adrian. Reprezentanci pełnej sali, reprezentanci Cinema podcastu. 50 regularnych odcinków podcastu nagrane i z tej okazji porozmawiamy sobie o samym podcastingu. Poznacie początki naszego podcastu, poznacie szczegóły, jakieś takie smaczki, materiały making of, e, dowiecie się jak to robimy, jak w ogóle jesteśmy w stanie tyle gadać. E, ogólnie poznacie wszystkie takie mniej więcej nasze podcastowe sekrety. A ja jeszcze dodam, że mm, oprócz tego, że mamy jubileusz, 50. odcinek, to mniej więcej mija właśnie rok, od kiedy nagrywamy podcasty. Więc mamy tak jakby podwójne. I święto. Trójka, tak. Tak, i z tej okazji otworzę sobie piwo. Ło. Wow. A ja chyba. Czekał cały tak. rok na to. Tak. Cały rok leżakowało z tej okazji. E, no więc zaczynamy od w ogóle powstania cinema podcastu. Jak do tego doszło? E, nie wiem, czy pamiętacie, ale pewnie pamiętacie, bo to tylko rok. E, nasza pamięć tak daleko sięga. E, w listopadzie byliśmy wszyscy we trzech na festiwalu filmowym Pięć Smaków. A Gareth do mnie napisał, że może by stworzył relację. W wersji audio, audio. Garet już eksperymentował z podcastami Już zdarzyło mu się nagrywać Dzień w dzień relacje z Nowych Horyzontów Co też nas zainspirowało Potem zrobiliśmy coś takiego W takiej właśnie podcastowej formie Ja, jako wielbiciel podcastów Po prostu człowiek, który słucha ich multum Usłyszawszy taką propozycję od Gareta Powiedziałem, no spoko stary no, Nagrywamy to, nie ma, nie ma opcji żebym, żebym w czymś takim nie uczestniczył mhm. Stworzyliśmy taki podcast i w tym momencie, gdy już opublikowaliśmy go dokładnie 29 listopada 2016 roku, podcast o Festiwalu Pięć Smaków, o jego dziesiątej edycji, no to Piku do nas napisał z pretensjami. Ej, czego nas nie zaprosiłeś? Tak. Czego, czego nie zaprosiliście mnie do, do podcastu? Tak, dlatego, że ja już wcześniej miałem zamiar właśnie zacząć nagrywać jakikolwiek podcast, bo byłem wtedy świeżo upieczonym słuchaczem kilku innych polskich podcastów i sobie tak Liczyłem się z zamiarem, żeby stworzyć coś własnego i zwerwować do tego ludzi, a tutaj patrzę, wy opublikowaliście podcast, jakbyście mi czytali w myślach, dlatego się tak zajarałem. Pamiętam, jak się zastanawiałem, czy starczy nam gadania na 20 minut chociaż, a potem wyszło z tego godzina 20 i musieliśmy to ciąć. Ja musiałem, bo ja się zająłem tym, tak? Tak, y tak pierwszy podcast o pięciu smakach, zgadza się, ty tak. montowałeś. I nie pamiętam, dlaczego akurat relacje z festiwalu postanowiłem zrobić w formie podcastu pamiętam, że miałem dokładny plan co ma ten podcast zawierać czyli to miało być zachęta do ludzi, żeby, dla ludzi, dla słuchaczy żeby korzystali z festiwali żeby wybierali się na takie atrakcje ale nie, nie rozumiem dlaczego chciałem że to zrobić koniecznie w formie podcastu może dlatego, żeby to zrobić to wspólnie z Adrianem ponieważ on mnie zainspirował wcześniej do kręcenia tych podcastów swoimi vlogami a to jeszcze 2014 rok. Pamiętasz kiedy kręciłeś te swoje vlogi? Tak, nagrałem dwa vlogi Nagrałem nawet trochę więcej, tylko że to zalegało na dysku Ja nie byłem zadowolony zbyt z tego, co ja, co ja w ogóle nagrałem Natomiast stwierdziłem, że chciałbym się sprawdzić w formie właśnie mówionej eee, Przede wszystkim to znowu, do tego znowu zainspirowało mnie I to wszystko ma taką szkatułkową budowę eee, To, że ja chciałem prowadzić prelekcję u siebie, u siebie w dyskusyjnym klubie filmowym W Stalowej Woli Ponieważ to nie jest nadal, i nadal nie jest, bo ja puściłem Stalową Wolę niestety To nadal nie jest czystej krwi dyskusyjny klub filmowy a jedynie zbiór pokazów Natomiast nie ma dyskusji po seansach i nie, ma dyskusji, I nie ma prelekcji właśnie przed Ja chciałem się podszkolić w takim czymś Więc zacząłem nagrywać takie vlogi Nie bardzo mi się do końca podobała ta forma I dlatego ją porzuciłem Natomiast od zawsze, od zawsze Po prostu kochałem podcasty Nieograniczoną formę, gdzie można Gadać i gadać i treść zasłania właśnie tą, te wszystkie elementy wideo, e, treść jest po prostu najważniejsza. Ja słuchałem mnóstwo podcastów, e, ja po prostu bez jednego podcastu tygodniowo nie mogłem przeżyć i nagle Gareth mi proponuje, że mogę nagrać własny. No, poleciałem w to jak szalony. Tak, oto powstała nasza, nasza inicjatywa. No, Grzesiek się przyłączył, stworzyliśmy razem czat na Facebooku i w zasadzie nawet, wiecie co, nie mieliśmy w ogóle żadnego, nazwijmy to w cudzysłowie, biznesplanu. Nie mieliśmy planu, gdzie to zamieszczać. No, u na, na blogu chyba było tylko takim, takim naszym wstępnym, no i Piku, tak. Piku ma pikulturę, mhm. więc tam... No a potem nagle stwierdziliśmy, że może by, Dopiero potem, nie? Że może by jakiś słuchacze A na początku to faktycznie była po prostu szalona wola tworzenia ja e, Gadania o, o w... No nie, nie było nazwy jeszcze to po przez, kilka, był przez kilka pierwszych odcinków nie było jeszcze nazwy Podcast o pięciu smokach Podcast o Łotrze 1 Czy tam e, Gauganie Arcemanie, Arcemanie, jak to nazywa? Coś, coś takiego <laughs> e, No i sz po prostu stworzyliśmy te nasze najpierw trzy pierwsze audycje, dość prymitywnych warunkach, a dopiero potem przyszedł właśnie pomysł na nazwę. E, nazwijmy się jakoś, do nazwy jeszcze przejdziemy, potem przyszedł pomysł na intro, e, potem na strukturyzowanie tego, nowe programy, nowe, nowe tworzenie. W ogóle przypomnijcie sobie, jak to topornie nam szło, e, mówienie o e, pierwszych, pierwszych pięciu smakach. E, my z Garetem po prostu musieliśmy się ciągnąć za język, bo tam dużo było takich przerw takiego myślenia, a co by je tu jeszcze powiedzieć i w ogóle takie niezręczne Teraz jak ja nie mogę się, nie potrafię się zamknąć, nie potrafię was dopuścić do głosu, to ja nie poznaję siebie z tego pierwszego podcastu. Nie, to jest zrozumiałe. No jest różnica. Po jakimś czasie dopiero powstała struktura właśnie, właśnie tego, co tworzyliśmy. Natomiast no, na początku. I systematyka też. W zasadzie no, mnóstwo, mnóstwo rzeczy e, doszło przez ten czas i cały czas ten podcast ewoluuje, bo my jesteśmy po pierwszym roku. Ja myślałem, że będziemy już totalnymi zawodowcami, a no dużo rzeczy jeszcze no, można no, poprawić Już na pewno sporo przed nami. Tak, ja jestem bardzo zaskoczony, w jaki sposób to się rozrosło, bo ja nie planowałem, ten o pięciu smakach miał być wyjątkiem. A to się okazało, że ludzie nie tylko chcą to słuchać, nie tylko chcą to współtworzyć, ale jeszcze się w to angażują do tego stopnia, że yy, chcą dla nas nagrywać intro. A potem właśnie co tydzień zaczęliście nagrywać, ja, aż mnie to przerosło. Jestem w szoku naprawdę, że aż tak bardzo się w to zaangażowaliście. No wiesz, to, to wynika trochę z tego, że mnie forma pisana troszkę uwierała. Jakoś tam, jakoś tam działałem na blogu właśnie na Filmwebie, ale to mi się już nudziło. Siedzisz, piszesz tekst, potem poprawiasz kilkanaście razy, no przez całe życie to robisz. Ja może stwierdziłem, może potrafię coś powiedzieć. A jak się mogę inaczej uczyć niż przed podcasty? No i tak to, tak to się mniej więcej zaczęło. Może wróćmy jednak na tory, jak Cinema podcast właśnie ewoluował. Pierwszy odcinek... Tak, przypominam, 29 listopada 2016 rok o pięciu smakach, kiedy my z Garetem jeszcze stworzyliśmy. Natomiast już potem z pikiem minął prawie miesiąc, miesiąc w zasadzie. Tak, 20 grudnia tak. był opublikowany ten podcast, pierwszy podcast ze mną, czyli drugi w sumie o mm -hmm. Gwiezdnych Wojnach. E, to Cię pewnie zaskoczyło totalnie, Garet, że tam potrafiliśmy wygadać już dwie godziny. E, kiedy faktycznie myślałeś, że to będą rozmowy na 20-30 minut, a tu się okazuje... Że plan, nawet taki króciutki plan, potrafi się rozruść. E, Cóż, bo mamy tyle do powiedzenia. Na, plan na plan akurat nie był krótki, ponieważ tam nie tylko o samym filmie gadaliśmy, nie tylko w formie spoilerowej i bezpoilerowej, ale też gadaliśmy o naszych wrażeniach tak, ogólnie, o w w naszych doświadczeniach, z tym jak się zakochaliśmy w tym cyklu i tak dalej. Więc to jest materiał na dwugodzinny podcast. Tylko ja tutaj zaznaczę, że jestem jedyną osobą, że tak powiem, w redakcji, która nie jest fanem długich podcastów. Dla mnie tak 10-20 minut. To już jest okej, okay, ale dwie godziny? Jestem je w mniejszości. Bo Grzegorz ja eee. nie mają problemu z tym. To znaczy, no, jeśli ktoś mnie zapyta, czemu podcasty są długie, no to odpowiem. Słyszeliście o czymś takim jak radio? E, coś, co potrafi lecieć non-stop 24 godziny na dobę. Są radia dyskusyjne, tak e, mamy nawet Tok FM przecież u nas, u nas normalnie dostępny chyba w, każdej, w każdym radiu, w, na każdej częstotliwości. Można rozmawiać, można tego słuchać, to jest idealnie relaksujące podczas podróży samochodem, e, podczas mycia naczyń, e, tak, e, mycie naczyń to jest legendarna rzecz, e, podobno wszyscy nasi słuchacze, a, dobra, może nie wszyscy, ale większość, jak już ma umyć naczynia, no to włącza sobie podcast. No ja już doszedłem do tej ekstremy, że po prostu mam głośniki w prysznicu e, i słucham sobie podcastów podczas podczas a, a nie zagłusza cię szum wody? Nie, ponieważ, no ja ci mówię Dosłownie one są wbudowane nade mną Tak, na początku myślałem, że to taki głupi, głupi no gadżet No też fajnego, zawsze fajnego prysznica a tu się okazuje, że można sobie bluetooth podłączyć i słuchać podcastów pod prysznicem. Więc takie właśnie zajęcie. Jadę rowerem gdzieś. Ja po prostu nie potrafię, nie potrafię takiej suchej jazdy uprawiać, że jadę przed siebie i podziwiam krajobraz. Krajobraz mi się szybko nudzi, ale włączam sobie podcast i potrafię przejechać tak, takie odległości, że po prostu po pięciu podcastach nie wiem gdzie jadę. Ale ja... słuchasz nie tylko naszych podcastów, tak? To oczywiście, jak mówię, ja od początku byłem, byłem wielkim fanem różnych właśnie polskich podcastów i to jak Cinema Podcast w ogóle wygląda, no sami, sami wiecie i nawet nie da się ukrywać, że na to wpływ ma miała działalność czegoś takiego jak konglomerat podcastowy. Konglomerat, który też wytworzył się chyba bodaj dwa lata temu, nie? Wyklarował się, natomiast on istniał jako, jako niezależni podcastowicze, którzy wzajemnie gościnnie udzielali się u siebie. Już od dawna, jako grupa właśnie znajomych Widząc to, co oni właśnie tworzą Jak tworzą, jak oni opowiadają I że ta forma właśnie, ta forma podcastowa Czyli te długie mówienie No to ona ma rację bytu Bo forma wideo zawsze, zawsze Mnie jakoś ograniczała nawet, nawet jak nagrywałem te vlogi, one są długie Jak na vlogi, to one są strasznie długie to ja zawsze po prostu gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że kurde to powinno być krótkie, muszę to skrócić, to skrócić, to streścić, to jest strasznie ograniczające. Jak chcesz napisać książkę o filmie, to nie masz problemu, masz do dyspozycji 300 kartek, a jak chcesz nagrać coś o filmach, no to właśnie w, w tej medialnej społeczności, jak chcesz nagrać coś słownie, no, to często, albo nawet napisać artykuł, właśnie, to często natrafisz na te ograniczenia, natrafisz na te pytania o to, czy słuchacz wytrzyma. To jest, to jest to pytanie, które też prowadzi nas w ślepą uliczkę, ponieważ my zawsze w takim razie spłycimy temat, nie wykorzystamy go. Nie lubię, nie lubię tego, dlatego kocham podcasty. Ale no. słuchasz tylko podcastów filmowych, czy nie ograniczacie tematyka? Oj wiesz co, to jest, właśnie, to jest właśnie na razie moje ograniczenie Tak słucham głównie podcastów e, filmowych e, Słuchałem niegdyś małego filmidła Oprócz konglomeratu właśnie Chociaż konglomerat też nagra, nagrywa o książkach Ja zaczynałem tak od Radia S, czyli od tej podstawy też właśnie e, konglomeratu e, Który był o Stephenie Kingu tak? E, I to, jest, to było głównie o książkach Natomiast książki, czasami gry Głównie film, tak? O 90 podcastów, których słucham No to jest o filmach Mhm. A ty Grzegorz? No ja, ja słucham też podcastów, chociaż nie tyle co Adrian może. Mam jeden swój ulubiony podcast. Miałem przyjemność nawet się w nim udzielać jakiś czas temu, i mam nadzieję, że nie ostatni, że takie skoki w bok mi się jeszcze zdarzą. To jest kolaudacja show Inicjatywy Wszystko Gra. Inicjatywa, która wyrosła z portalu właściwie poświęconego grom, ale okazało się, że ci ludzie też mają trochę do powiedzenia o filmach i ogólnie o szeroko pojętej kulturze, i na swoim podcaście właśnie omawiają książki, filmy, muzykę. Gry bardzo rzadko, e, aczkolwiek ostatnio y, założyli oddzielny podcast, tak jakby taki spin-off, że tak powiem, który nazywa się Dajcie to przejdę, gdzie omawiają gry i też robią to świetnie. W każdym razie, no, bardzo mi odpowiada. Y, ich, ich styl i odpowiada mi to, jak potrafię czasami fajnie analizować różne filmy. Te audycje spoilerowe najbardziej mi się podobają. Konglomeratu też słucham, aczkolwiek bardziej wybiórczo, bo nie wszystko mnie interesuje, bo z tego, co zauważyłem, głównie to jest podcast poświęcony szeroko pojętej fantastyce i horrorowi przede wszystkim. I raczej słucham tych odcinków, które są poświęcone może trochę czemu innemu, ale też bardzo sobie cenię właśnie te, te, te dwa podcasty. Ograniczam się raczej tak do jednego podcastu w tygodniu. Więcej już chyba by mnie zmęczyło. No swoich podcastów słucham rzadko, ale słucham. A właśnie, a wysłuchacie swoich? E, tak. Nawet po montażu? <laughs> mhm. Mm to znaczy jako osoba, wiecie, że, że ja zawsze przesłuchiwałem, może tak, do jakiegoś momentu tradycją było to, że ja słucham tego, co ja zmontuję, żeby jeszcze dowiedzieć się, czy ja dobrze to zmontowałem, natomiast po jakimś czasie stwierdziłem, że nie ma błędów, no, raz, do, dosłownie raz tak, wychwyciliście mi, że zmontowałem podcast i gdzieś tam, i to jeszcze ja mm. beknąłem <śmiech> w tle, w każdym razie trzeba było jeszcze raz, po, po wrzuceniu tego wam, trzeba było jeszcze raz wrzucić to na stół montażowy wyciąć już ten dźwięk. <laughs> tak, stydliwy fragmencik. Natomiast no, na chwilę obecną y, montaż to jest głównie jedyny mój odsłuch, aczkolwiek po jakimś czasie w, wolnym, w wolnej chwili też przesłuchuję swój podcast. Zdarzyło mi się niektórych podcastów słuchać kilka razy i jest, uwaga, jeden podcast, gdzie, którego w ogóle nie słuchałem po montażu. Wrzuciłem go i cieszyłem się, że zapełniłem tą niedzielę. To jest dziewiąty podcast, który nagrywałem w maratonie po prostu e, po Nowych Horyzontach, czyli podcast o b kinie z RPA. Nagrałem, powiedziałem co miałem powiedzieć, zmontowałem Wrzuciłem to w sieć, nie wiem jak to brzmi No właśnie, bo... Prawdopodobnie źle Nie, nie powiedzieliśmy, <grym> że podcasty Właściwie 90% podcastów Montuje Adrian, więc on jest też Naszym montażystą głównym Mi się tam zdarzyło kilka podcastów zmontować Nawet jak Ja montuję podcast, czyli robię montaż Właściwy, to Adrian nam scala ścieżki Bo ja jeszcze tej sztuki tajemnej nie opanowałem No właśnie, przechodzimy powoli Do tego jak tworzymy właśnie podcast może właśnie zacznijmy od tych, tych naszych, naszych Począteczków, kiedy W ogóle założyliśmy to, tak Trzeba było wymyślić nazwę Popcioczę trochę na nazwę, którą sam wymyśliłem Pewnie wielu gdzieś tam kojarzy Bądź wie z moich tam Półsłówek, czy czegoś tam, co, co Mówię, ale ja pracuję dla poczty, poczty polskiej To tak, to przeze mnie giną Wasze paczki, tak, one dochodzą za późno Bo dzień później po wysłaniu Przepraszam, kajam się, to ja I te post czyli poczta, jakoś mi się tam wbiło po prostu w głowę, kiedy skanowałem paczki, e, wtedy byłem tak, wtedy jeszcze zajmowałem się wszystkim, teraz jeszcze więcej w sumie mam na głowie, więc e, co konkretnie robię dla Poczty Polskiej trudno określić natomiast bardzo, bardzo dużo <śmiech> i wpadła mi taka nazwa, że haha, śmiałem się z impostu, e, konkurencji tak i może, może nazwijmy to filmpost i to jakoś wyewoluowało w nazwę Cinema Postcast co ona miała znaczyć? Oj, bardzo, bardzo dużo. Post, jak post apokalipsa, jak, po, jak nagrywanie post, tak po filmie, jak post, właśnie ta filmowa poczta, czyli film Post, tak, cinema Post, czyli kinowa poczta, kiedy, kiedy jeszcze myśleliśmy, że głównie będziemy wam opowiadać o premierach, bo tak, taki był zamysł na początku. No i cast, cast tak, obsada my. I w ogóle tak wymyśliliśmy. No i podcast, kiedy... podcast, nie? Podobne brzmienie. Tak, podcast, jeszcze, jeszcze to, nie? I tak sobie wymyśliliśmy, to wiele znaczy To tak, tak dużo ukrywa A potem okazuje się I dlatego mówię, że to jest zła nazwa, że... <grych> <laughs> że moglibyśmy w zasadzie na fanpage'u zrobić konkurs, e, co znaczy w sumie tak, post i każdy by nie powiedział co innego to, tak, zresztą to jest nazwa trudna Bo... do zapamiętania z tego, co mi ludzie mówią oni, oni w sumie nigdy nie wiedzą, jak my się nazywamy, e, z tego co rozmawiam ze znajomymi nawet, o, bardzo ciężko im zapamiętać tą nazwę, więc e, nie wiem, teraz chyba jakbym miał nazywać podcast, jednak nazwałbym go inaczej może Dishwashing Podcast <laughs> <laughs> Dishwashing <laughs> na przykład w ogóle ja myślałem, że wyklaruje się też, że w pewnym momencie zaczniemy mówić CPC, ale kurde, no, jak to, jak to nagle zmienić? Nagle, nagle przejść nawet z powitania. E, witajcie w CPC, z, z, witajcie w Cinema Podcastie. Już y, pomijam to, że ja nie wiem, jak się witać. To jest, kurde, rzecz, która nigdy nie ewoluowała w naszym podcaście. Zawsze przedstawiam po prostu ludzi inaczej. Raz, raz ty Grzesiek, masz ksywę piku. Tak, raz jestem raz Grzesiek. Raz przedstawiam piku, raz, raz Grzesiek. Ja, ja chyba nawet zdarzało mi się, że przedstawić siebie jako laki... Nie wiem, czy Gareta przedstawiłem kiedykolwiek jako Łukasz. Mówię, że Mogę mówić, że masz na imię Łukasz? Mało kto to wie chyba. Tak, mało kto to wie. No to zdradzam. Pierwsza tajemnica tak, naszego podcastu. Garet mm. Reza nazywa się Łukasz. Cześć. Tak. No. Ja na początku pamiętam, że pytałem Grzegorza, czy jak mam się do ciebie zwracać? Czy tak, czy Grzeg Grzesiek, Grzegorz, czy to wszystko w porządku? Nie było problemu, tak? Więc tak w ogóle kwestia prowadzenia podcastu to była ciekawa No kwestia tak, to też, też nie było nigdy ustalane. Mhm. Właściwie tak, tak się samo się samym nakrywaniem, tak Padała ta kwestia, kto prowadzi ten podcast? Bo pod to zawsze musi, musi być jedna osoba, która musi prowadzić podcast, jakiś, ma jakiś plany. Jeśli kiedyś chcecie nagrywać podcasty, to miecie to w pamięci. Dwa pierwsze podcasty na pewno prowadził garet, znaczy przynajmniej rozpoczynał ten podcast. Nawet, du nawet y -y. dużo podcastów pierwszych tak naprawdę y -y, bo prowadził. Gareth. Y wiem, że nagraliśmy dwa pierwsze podcasty, a w trzecim podcaście już Gareth nie uczestniczył, bo nie oglądał albo z jakichś powodów nie chciał z nami rozmawiać o Black Mirror, a, a to był właśnie. Ja nie oglądałem po prostu a, okay. oglądałem pierwszy sezon. Okay. Tak. Właśnie. To jest pierwsza... dopiero niedawno obejrzałem miesiąc temu, czy temu. A to była pierwsza rzecz wyżej, wyżej, oprócz wcześniej wymienionych, którą wzięliśmy tak jakby na warsztat. Udało nam się omówić wszystkie trzy sezony ze spoilerami, włącznie odmówić każdy odcinek z osobna, to też uważam za, za jednak dosyć ciekawą rzecz. Aczkolwiek jak wracam do tych podcastów i słucham sam siebie, to nie mogę już tego słuchać. Naprawdę bardzo mi topornie to szło. Nad każdym zdaniem widać było, że długo myślałem i, i mimo, że Cały czas nie jestem jakimś dobrym mówcą, to jednak czuję, że trochę ewoluowałem pod tym względem. Mm. Dziękuję naszym słuchaczom, że zostaliście z nami przez ten okres. Oj, jak podam statystyki od, od słuchów? Oczywiście, oczywiście, dziękuję, tak, dziękuję wam słuchacze, którzy zostali, bo faktycznie, no, nie było to tak tak wysoko, jak byśmy chcieli, ale. Przynajmniej udało nam się tak jakoś stworzyć właśnie jakoś tak ramy. Po pierwsze intro. Na początku stwierdziliśmy, że, że potrzebujemy seksowny głos, no i mamy seksowny głos w intro. W zasadzie nie, nie szło zatem nic innego niż że, chcemy, niż, niż, że chcemy tak seksowny głos. I, i intro. Intro, tak. Często przewija się, że nie mamy w muzyki. No i kurczę... Zobacz, nad tym myślimy. To jest prawda, prawda. W zasadzie to jest moja broszka, bo podzieliliśmy się, i teraz też do tego przejdę, że Grzesiek zajmuje się graficznymi kwestiami... Pisaniem opisów i tak dalej do, do podcastów A ja powinienem się zająć dźwiękiem Więc ja powinienem e, wyszukać tej muzyki Tylko, że kurczę Nie bardzo mam czas A z tym muzyką w intrze to było tak Że my mieliśmy ciągle pomysły na to Co wstawić do intra, tylko najpierw nagraliśmy głos Potem ja to jeszcze prze przefiltrowałem przez tak, przez dźwięk swojego VHS-u, e, bo lubimy vhs -y i ja zawsze myślałem też, że stworzę cykl poświęcony VHS-om w tym podcaście. No jak się okazuje, pomysłów jest tyle. No, ja nawet coś nasze, się kojarzy, że, że nasza Anna z Was i nam podcast to miała coś wspólnego z kasetą wideo. Tak, Może, te, te, może dlatego tak się wydaje, bo właśnie ten dźwięk kasety, dźwięk magnetowidu jako pomysł w intro się pojawił właściwie na początku. Później ja zacząłem projektować logo według tego i wymyśliłem tą kasetę wideo z odwróconą jedną szpulą, żeby wyszło z tego CPC i, i, i właśnie tak jakoś ta kaseta wideo nam weszła w logo i tak już została. A samo intro, fajnie jak mieliśmy je zrobione, a okazuje się, że jak masz intro tworzyć, to najpierw stwórz podkład dźwiękowy, do którego potem osoba będzie mówić, a dopiero potem dodawaj efekty. Bo gdy już chciałem dodać jakąś muzykę, to sami słyszycie nawet, jak przychodzą, my w intrze zawsze umieszczamy jakiś motyw muzyczny, w takim razie, bo nie chcemy też rezygnować z muzyki. Nawiązujący do omawianego dzieła. I po prostu czasami to koszmarnie przechodzi intro z, w muzykę, czasami po prostu nie mam pomysłu na to, no chyba idealnie zgrało się z, z muzyczką w stylu właśnie VHS-ów ze Platform Festu, kiedy po prostu rzuciłem tą muzyczkę byle jak, byle gdzie i nagle tak, okazuje i się, się że idealnie hmm. pasuje do tego intra, tak. Tak, ale no, generalnie. No i to intro, to z tego intro też nie jestem do końca zadowolony. Z tego względu, że może no te szumy VHS-u z głosem Ani, nie wiem, czy współgrają dobrze, czy nie, ale wyszło troszeczkę inaczej niż zamierzaliśmy, żeby to wyszło. I, i, no, Ale jest jakie jest, może jest, czasem zmienimy, może dodamy tą muzykę w końcu, może mnie to zmobilizuje ten podcast albo i zobaczymy. Natomiast grafiki, grafiki, które stworzył Grzesiek, w ogóle są tak fajnie charakterystyczne, tak właśnie rzucają się w oko. Maciek nam to chwalił, że stworzyłeś właśnie taki styl grafik, który od razu jakoś się wyróżnia i powiem szczerze, że w polskim podcastingu, kurczę, no to zawsze jest jakieś inne, ja tak. ale ma swój styl. Ma swój styl, i... styl a, a wynika ten styl banalnie z mojego braku umiejętności graficznych i postawiłem na, na maksymalną prostotę. Pierwsze logo właściwie troszeczkę teraz jest modyfikowane, ale szkielet sam pozostał, było stworzone w paint'cie i właściwie moje umiejętności graficzne praktycznie do tego paint'a się ograniczają. Później dodałem jeszcze jakiś tam w Gimpie jakieś parę innych rzeczy, ale jakiś, jakiś tam filtr, teraz jakieś filtry nakładam na te grafiki, no ale, ale fajnie, że one są jakieś. Że no ten, ten czerwony kolor zupełnie tak yy, losowo, losowo mi, się, mi do głowy przyszedł, tak, tak już został i teraz nakładam na, na, na te czerwone tło te, te wszystkie grafiki. Przejdźmy do tego w ogóle, co robiliśmy ze swoim podcastem, jak już, jak już wykiełkował. No zaczęło się od tego, że wrzucamy go na bloga Gareta i na twój, twój blog. Mi to wystarczało, ale w pewnym czasie zacząłem tworzyć podcasty solowe. I co ja z tym zrobię? No stwierdziłem, że trzeba samemu założyć bloga. Założyłem krew z oczu. Blog, który w sumie dość prężnie działał od stycznia do kwietnia, a potem zaczęła się załamka. Dlatego, że zamieniłem indywidualnego bloga na coś, co się nazywa pełna sala pełna sala. Pomysł, który gdzieś tam chyba był, gdzieś tam prze przebąkiwał w właśnie naszej społeczności alternatywny top od, od poprzedniego roku chyba właśnie jeszcze pod koniec 2016 mm -hmm. roku. Tak, tak, już chyba, chyba najpierw wspomniał o tym Marcin. To był styczeń A... 2017 roku. Aha, okej, okay. czyli na początku tego roku coś wspomniał o tym mm -hmm. Marcin. garet rozwinął ten pomysł i jakoś, jakoś zaczęło to się pomału klarować. I czym jest w ogóle Pełna Sala? Pełna Sala jest w ogóle pomysłem, który powinien się chyba pojawić od dawna. Czyli jesteśmy właśnie grupą znajomych i w ogóle mówiliśmy sobie, a mam tą recenzję na tym blogu, a ty, ty przeczytaj to i coś takiego. I nagle padł pomysł, czemu nie zrobić własnego portalu. No i powstała, powstała Pełna Sala. Pełna Sala, kiedy, kiedy mówicie, narodził się, narodziła się Pełna Sala? Po tych miesiącach dyskusji? Pierwszy artykuł jakoś powstał zaraz przed tegorocznym kan. 18 maja. 18 maja Wtorek. 2017 roku. Tak. Wtorek, w środę zaczynała się kanał. No i dla naszego podcastu to było wreszcie miejsce, gdzie możemy go wsadzić w całości, bo e, nagle, kiedy jest nas trzech i nie każdy może co tydzień nagrać, bądź, e, a na początku jeszcze tego nie spełniliśmy, nagrywaliśmy po prostu jeden za drugim podcast i szło to, kiedy popadnie e, do, do sieci. I po prostu to się, tego było mnóstwo i jedno leża, jeden leżał u Ciebie na blogu, drugi leża u Gareta, znaleźliśmy w międzyczasie jeszcze archiwa czyli miejsce, gdzie też możemy to składać. Tak, bo na początku, na początku w ogóle wrzucaliśmy te podcasty na SoundCloud, dopóki się nie okazało, że, że SoundCloud ma ograniczenie czasowe wrzucanego materiału. Tak, pojawił się archive. Skąd wzięliśmy archive? No, dopytałem konglomerat. Oni już tam mi powiedzieli na wspólnym czacie, że ja, ja pytam się, jak wy to macie, że my mamy SunClouda i nie możemy po prostu 4 godzin podcastu zauploadować, musimy tylko 3, a wy macie jeden podcast dziennie i wy to gdzieś mieścicie. I pojawił się archive, darmowa baza, gdzie można wrzucać, wrzucać podcasty, magazynujemy tam, tam nasze. Nie wiem, czy psuje jakoś, czy nie, i tak nasza była na początku bardzo zepsuta a da i dalej wciąż mam wiele do niej do życzenia, ale no niestety nie mam tak czułego ucha, żeby aż tak to, aż tak to zmiksować. Właśnie, nie, pow nie powiedzieliśmy o y, rzeczy, o której może być może większość, albo niektórzy słuchacze przynajmniej nie wiedzą, że my nie spotykamy się w jednym studio, nie nagrywamy y, że tak powiem, oko w oko, tylko każdy z nas siedzi przy swoim kąpie, a jesteśmy oddaleni od siebie o kilkaset kilometrów. Tak, jesteśmy w trzech różnych województwach. Więc, więc to też jakość podcastu na tym trochę pewnie cierpi mimo wszystko. Eee, do, dobra, to w takim razie chyba wyczerpaliśmy w ogóle właśnie takie, takie kwestie, w kwestie podcastingu. No, ile zajmuje montaż, jeśli mnie pytacie, i jak wygląda montaż? Eee, no u nas, no właśnie, u nas, eee, a śmiej się, że pewnie tak. Eee, jakby tak tak zliczyć, ile ja siedzę nad tym podcastem. Co prawda, nie bez przerwy, ale u nas to jest dość skomplikowane. Nie, ro, nie ogarnąłem jeszcze, jak inne podcasty dokładnie to robią, ale wy, teraz Złoty Środek e, dla mnie. Osoby, która spędza mnóstwo czasu na podcastach Wy możecie narzekać Gareth ty w ogóle powiedz mi Jak ty możesz w ogóle narzekać, że podcasty są za długie Ja czasami jak nagramy dwie godziny To ja wycinam skrupulatnie Co się da, jakie wątki się da Ale żeby to było dalej czytelne, składne i tak dalej Bo ja właśnie lubię Lubię pogrzebać nad tym podcastem Zrobić miliony cięć I zrobić to właśnie tak, takie Jak ja bym chciał, żeby ta, ta rozmowa wyglądała Więc to też jest hochsztafterstwo ho Trochę z mojej strony ale no tak to wygląda. I jak wygląda od początku ten, to, to wszystko? Każdy z nas właśnie nagrywa w swoim własnym studio, tak? Jedną ścieżkę, przesyła mi, ja te ścieżki czyszczę. W sensie wycinam właśnie takie rzeczy jak smarknięcia, kichnięcia i składam to w jedną ścieżkę. I wtedy dopiero następuje dokładny montaż. Wtedy na jednej już ścieżce wycinam to, co mi nie pasuje. Yy, a to mi nie pasuje, no za, najczęściej są to właśnie jakieś e, zdania, coś, czasami coś żenującego powiemy. Generalnie pytam, pytam co mniej więcej wyciąć. Sam decyduję głównie. Dlatego też moje ścieżki są najbardziej zadbane. To nie to, że... <ścoughs> To nie to, że e, jakoś tam e, lepiej mówię, tylko że często często sam sobie po prostu więcej zauważę niż, niż innym. To, to jest niestety bolesna, bolesny fakt podcastera, ale staram się, żeby każda wypowiedź, ka każda wypowiedź każdego raczej była tak jak najbardziej reprezentatywna. E, wycinamy takie rzeczy jak y, jak e, jakieś za długie zamyślenia się. E, ktoś mi zwrócił uwagę, że faktycznie ja w swoich podcastach montuję trochę jak youtuber. Nie zostawiam momentu na wybrzmienie zdania tylko od razu wycinam nawet pauzy między, między zdaniami. Gareth, ty, ty zwróciłeś uwagę, że e, ja, ci, ja się czepiam Twojego podcastu o studiach. Ty zostawiałeś po prostu pauzę i chciałeś przejść do następnego, następnego wątku, po prostu zostawiałeś akapity, a ja mówiłem, Gary, tu jest za dużo za dużo ciszy, e, czego to tak, przedłużasz podcast. Nie ale oczywiście, ale oczywiście nie mogłem, no, oczywiście nie ingerowałem, bo nie montowałem tego podcastu, mm. natomiast no ja tak mam, to są kwestie właśnie moich przyzwyczajeń. Potem y, odkryłem, odkryłem na poziomie 45 odcinka, bo zauważycie to w innych podcastach, Coś takiego, że poziomy można Dźwięku można wylewelować Wcześniej to każdy po prostu był na różnym poziomie Dźwięku, czasami przyciszałem Dany moment ścieżki, czasami podgłaśniałem yy, I słuchało się tego tragicznie Natomiast no, teraz yy, staram się, żeby Te poziomy dźwięku były mniej więcej równe Po prostu wylewelowuję je Nie programem Levelator yy, Bo on jest bardzo popularny wśród podcasterów A po prostu wtyczką, którą mam do programu Reaper i Reaperem też nagrywam Bo to jest ważne Program po, program po prostu cudowny Wszyscy? A jaki, jaki był pierwszy program, w którym nagrywaliśmy podcasty? O, to był chyba jakiś mam program, to był jakiś program chyba do komunikacji sieciowej, nie? Tak, w grach mam sieciowych. To no jest program, w którym można stworzyć społeczność. To nie jest tak, że tam wchodzisz, żeby rozmawiać, tylko że wchodzisz, żeby spotkać znajomych i zobaczyć, co u nich tak przy okay. okazji. Pro... I może coś z tego wyniknie. komunikacji. czyli to jest program, który przy okazji ma, ma opcję nagrywania. Mhm. Tak. Adrian nie był z tego programu zadowolony. Wybrał... No, bardzo jakość dźwięku, jakość dźwięku chyba cierpiała. Na... Znaczy, posłuchajcie, posłuchajcie pierwszych podcastów i ocencie. No cóż. E, tak, więc e, komunikujemy się przez Skype'a, tak jak każdy podcaster powinien. Pewnie są lepsze komunikatory, ale no ten się sprawdza. Natomiast i tak nie nagrywamy tego przez Skype'a. Każdy z nas nagrywa własną ścieżkę e, i potem po prostu ją montuje. Mógłbym przyłożyć się praktycznie bardziej do masteringu i tutaj wchodzi jeszcze jedna postać, które, która rzadko, tak rzadko jest doceniana e, przeze mnie nawet. E, tak e, Rzadko o niej wspominam, czyli mój brat. E, ej, mój brat Krystian. E, nie mylić z Krysironem. E, to ja mówię, Krystian szumie w tej ścieżce, albo tutaj są jakieś pogłosy, tu jest coś tam. Często on, jeśli może mi pomóc oczywiście, bo ja nie zawsze, nie zawsze go proszę i to jest tak bardzo dużo materiału, że nie zawsze po prostu on ma czas, natomiast pomaga mi po prostu, usuwa jakieś szumy, usuwa jakieś, jakieś dziwne dźwięki z tła. pomaga mi to właśnie wylewelować, to on mnie też nauczył, jak mniej więcej ścieżka powinna brzmieć i to też wiele podcastów, które gdzieś tam były starsze, jeszcze w ogóle nie przykładałem rzeczy do kwestii dźwiękowych, to on po prostu usłyszał to i wziął po prostu we własne ręce, poklikał kilka wtyczek, załączył i przynajmniej brzmiały trochę lepiej. Tak, czyli Krystian więc... to jest nasz dobry duch podcastowy. Także, także serdecznie go pozdrawiam, chociaż nie słucha naszych podcastów. Dziękujemy. Nie, może, nie widać, że machamy, ale machamy gotowy podcast już leci, leci tak, do chłopaków, do Grześka robi, ty robisz grafikę opisy, opisy tagi i takie tam, oczywiście nie zawsze ja montowałem, wy też macie macie tam chyba jakieś swoje sposoby montażu, to tak naprawdę jest taka instynktowna rzecz, wystarczy tylko wiedzieć, którym się tnie, którym się wyrzuca a już każdy ma swoje własne jazdy ja wycinam bardzo dużo to słychać często. Na, zwłaszcza jak się słucha tego na słuchawkach, no to może to nawet denerwować. Jak mówię, to jest taki YouTubeowy montaż, gdzie czasami są cięcia nagle, bo po prostu, jeśli, co, jeśli jest jakieś zająknięcie czy coś, ograniczamy ilość tak słów do, do minimum i tniemy to, jak, jak leci, żeby tylko była sama treść. Może wkurzać taki montaż, ale ja jestem bardzo zadowolony potem z tego, ile trwa podcast i ile jest w nim właśnie konkretów, bo często no różnie to bywa z tym podcastem e, powiedzcie mi właśnie taką kwestię, że ja często też, e, ten podcast jest sztywniacki, przynajmniej ja sam, ja sam trochę e, tak go określam, często wycinam jakieś żarty właśnie z ofu, jakieś, jakieś e, takie śmieszki, bo myślę, to, to czasami nie jest istotne, nie wiem czy to jest mój błąd e, bo w przeciwieństwie do innych podcastów e, to ja sobie tak myślę, że jakieś żarty nasze poboczne, czy jakieś, jakieś wkrętki poboczne, e, to często są, są takie rzeczy, które nie wiem czy słuchacz by chciał słuchać, a może, może po prostu przydałoby się tego. Bo na przykład właśnie na YouTube, w przeciwieństwie do podcastów, jest tego mnóstwo. Jest tego nie? mnóstwo, tak. Tylko, że troszeczkę to się zmieniło u nas podejście też do tego rodzaju rzeczy, bo w w pierwszych kilkunastu, czy tam może nawet więcej podcastach, mieliśmy taki, takie coś jak bloopersy, czyli jakieś błędy, czy, czy żarty właśnie, które umieszczaliśmy po zakończeniu podcastu, już po outro, po, po muzyce z outro. A teraz z tego zrezygnowaliśmy całkowicie, bo uznaliśmy może, że, że te żarty nie są wystarczająco zabawne, albo interesujące i, i teraz już tego nie mamy, tak? Zresztą były, te, ja, szkoda. były też rzeczy przed intro, jakieś, jakieś spontaniczne rozmowy, które, które nagrywaliśmy czasami. jeszcze Które w ogóle nie były spontaniczne. No, no ja tak naprawdę. Ja tak planowałem na tydzień wcześniej. No tak. Ale, ale też stwierdziliśmy, że to, że to chyba nie ma co na siłę tego ciągnąć. No więc to się zmieniało też na przestrzeni miesięcy. Ja bardzo lubię ten, to intro podcastu alternatywnym. To było akurat nieplanowane, wiesz? No to było nieplanowane. Tak, po prostu zagadałeś nas jakąś rozmową. Nagrywa się to, nagrywa to się wytnie najwyżej. Nie wiedzieliśmy po prostu, o czym ty gadasz, ale temat był o tyle ciekawy i po prostu każdy miał jakieś emocjonalne tak, kwestie do obgadania, że gadamy, gadamy. To było chyba o odmianie, nie, o odmianie jakichś słów, nie, już nie pamiętam. To nie była odmiana słów, tylko nazywnictwo. A, nazewnictwo. Tak, faktycznie, jak faktycznie. prawidłowo nazywać członków Twojej rodziny. A mieliśmy też takie coś przed intrem w podcaście o skarach. Gdzie, gdzie tak naprawdę to, to co ja, ja wtedy to montowałem co, co, co było, co się znalazło ostatecznie przed intro, to tak naprawdę był jakiś środek podcastu, gdzie, gdzie tam ja poruszyłem jakąś kwestię tam o montażu no to dźwięku. Był dobry wybór. O, o dźwięku i montażu dźwięku w sensie, i wrzuciłem tak, to na początek. Montaż dźwięku, tak, tak. <laughs> o co chodzi? Tak, i postanowiłem wrzucić to na początek, więc no, czasami się zdarzały jakieś takie spontaniczne upiększacze lub, lub jakkolwiek to nazwać. Nie wiem, na y, podcaście, który też montowałem y, o Black Exploitation padło parę bluzgów, to, to wrzuciłem sample kopniaków w te bluzgi, z czego może niekoniecznie wszyscy byliście zadowoleni, ale jakoś wydawało mi się, że wtedy pasuje do tego podcastu. No, no, no i zrezygnowaliśmy z, w ogóle chyba z bluzgów w podcastu. Nie mam, mamy wulgaryzmów. Może dlatego, że Gareth rzadko z nami nagrywa. Tak, faktycznie. Ja kiedyś policzyłem bluzgi, ile jest bluzgów w rozmowie o Virginia Woolf. E... No, grubo ponad 10, tak? Grubo ponad 10 bluzgów plus plus Bluepersy w rozmowie która trwa prawie 30 minut więc najbardziej no, mnie bawi Adrian że to to liczyłeś znaczy, wiesz co, po, po, dostałem taką opinię, e, <grywka> dostałem taką opinię e, krytyczną o tym podcaście i stwierdziłem, e, że, że policzę, tak, e, odsłuchałem ten podcast, a przy okazji jeszcze przeliczyłem Może tak, znacie mnie prywatnie, bardzo, ale to bardzo dużo przeklinam, jak mi coś spadnie na nogę, to uw uwierzcie, ja nie mówię, o, brzydka paczka, nie, do, nie wolno tak robić, tylko faktycznie mam, mam po prostu wiązankę w stronę, w stronę tej paczki, mimo, że ona mi nie odpowie ja mam odwrotnie. Jak mi łóżko w szpitalu najedzie no na stopę, to ja nic nie mówię. <grystanie> Natomiast ja bardzo dużo przeklinam, ale właśnie to jest to, że ja bardzo formalizuję mimo wszystko ten podcast. Wyrzucam żarty. Być może niepotrzebnie, ale wyrzucam też przekleństwa, dlatego, że niektóre, niektórych one rażą. I mnie samego rażą tak naprawdę, wydają się niepotrzebne w dyskusji o kulturze, bądź co bądź. Więc prywatnie klnę jak szewc. Natomiast no tutaj staram się z umiarem no i dzieci mogą tego słuchać. No. Mało Naw tego. No, dzieci się udzielają. Ma mamy ma tak, dzieci się udzielają, więc... Mówimy tutaj tak. o synu Pika, który ma 9 lat. 10 no już. nie, 9, 10, 10, 9, 10, 9, 9. 9 w sierpniu skończył 9. Jak nagrywał te podcasty, te trzy odcinki, które z nim nagrałem, miał jeszcze 8 wtedy. Bo, bo udzielał się do tej, pory, do tej pory w trzech odcinkach. Rzadko, rzadko kiedy udaje mi się go namówić, żeby coś ze mną nagrał ale uznałem, że to może być na tyle, na tyle ciekawe, żeby ocenić jakiś film zanalizować z perspektywy właśnie ośmiolatka że, że nagrałem z nim trzy podcasty o Lego Batmanie o strażnikach, o drugich strażnikach galaktyki i o najnowszym filmie o minionkach miało być jeszcze kilka innych, no ale na razie Karol jest zbyt zajęty zrobieniem swojej kariery na, na YouTubie więc YouTube zawsze wygrywa tam z podcastingiem niestety, przynajmniej, przynajmniej na polu słuchaczy i widzów widzów, e, tak to się tam nazywa no ale ja chciałem jeszcze po tak po powiedzieć odnośnie tego, że no, to co Piku robi to skojarzyło mi się z akcją Antonego Kiedysa, to jest lider e, Red Hot Chili Peppers już wypadłem z obiegu fanboystwa i nie wiem czy on ma syna czy córkę w każdym razie on ma dziecko już e, i on zaprasza to dziecko po prostu na scenę daje mu mikrofon i razem z nim śpiewa podczas występu no tak, ja niestety nie zaraziłem miłością do filmów swojego syna bo próbowałem usilnie jak on miał kilka lat to przerobiliśmy całą sagę Gwiezdnych Wojen na przykład jeszcze próbowałem mu inne rzeczy zapodawać ale no na razie się nie zaraził jakoś bardzo miłością do filmów, mam wrażenie nawet, że z wiekiem coraz mniej chce oglądać, no ale zobaczymy u mnie też to zresztą ja wielokrotnie podkreślałem jak, jak mamy tutaj regularnych słuchaczy, którzy w tej chwili tego słuchają, to wiedzą, że to jest u mnie dosyć świeża zajawka, że ja byłem przez długie lata właściwie ograniczałem popkulturę, ograniczałem do, do gier. Filmy były tak, tak obok gdzieś zawsze, a dopiero od kilku lat jestem mocno wkręcony, więc mhm. jeszcze nie jest dla Karola, jest jeszcze dla Karola nadzieja, że film się stanie kiedyś. No, tak na marginesie. Może jego miłość będzie czym innym. Może. Może, może będzie skrzypkiem. No jak najbardziej, mu tego życzę, no. Chociaż jak, słucham, jak słuchałem głównie Lego Batmana, Karol wtedy tam dość mocno się udzielał, tak. przerywał mhm, ci w ogóle, tak, tak, tak. mówił i t, cały ty po prostu, że y, tego, chcesz przejść do następnego tematu, a on mówi wróćmy do tego, mhm. tak samo. Ja też tak mówię często, rzeczywiście. Tak, tak. <laughs> może jeszcze zatrzymajmy się przy tym. <laughs> tak, więc no cechy jakieś moje przejął na pewno, no. Dobra, w ogóle co osiągnęliśmy przez, ostatnie, przez ostatni rok podcastingu? No my tak mówimy właśnie, jak to robimy, co to robimy, a tego słuchają ludzie, to po właśnie, pierwsze. Właśnie, czy ktoś tego w ogóle? Bo my nagrywamy, możemy się produkować tutaj godzinami, ale no, zastanawiamy się, czy... Jest, jak, zastanawialiśmy się, czy jest jakiś, jak, jakiś odbiór, jakaś informacja zwrotna. No, okazało się, że jednak wbrew pozorom, wbrew temu, jak my czasami żartujemy, że, że może słuchają nas ze trzy osoby, yy, łącznie z nami. <grych> to jednak jest trochę ludzi, którzy tego słuchają a przynajmniej ściągają lub włączają co z tym robią, no, oprócz naszych znajomych bo od nich, od nich do nas na bieżąco jakby docierają wrażenia z odsłuchu naszych podcastów ale, ale na, pewno, na pewno jest troszeczkę ludzi, którzy jednak tego słuchają co, co mnie cały czas zaskakuje i mnie niezmiernie cieszy tutaj chciałem wraz z uznania przede wszystkim dla Adriana i Grzesia że oni zwracają uwagi, uw uwagę na to Ile osób na słucha, ale mimo wszystko zachowali wciąż po roku tą energię, chęć do na nagrywania, bez względu na to, czy tych odsłuchów jest 800, czy 500, czy ile tam 50, Było na jednym podcaście Przede wszystkim tutaj, tutaj wychodzi po prostu, nie nazwę tego skromnością, kurde, po prostu może nie, wierzę, nie mierzę wysoko, ale to jest tak właśnie, że wy mi mówicie, ej, mieliśmy 50 słuchów, ja. Wow, no aż 50, aż Ja nie, 50, nie znam tyle ludzi. Pięćdziesiąt osób? Kto? Kto? Karolina! A wy, wy mi mówicie tak, że, że to, to jest mało, co, co, co ty? Tak samo wy mówicie, że jakiś tam post pełnej sali miał zasięg e, 100 osób, nie? Ja mówię, kurde, 100 osób, aż 100 osób, osób tu przeczytał wow! E, a wy mi mówicie, przecież to jest najgorszy zasięg od, od miesięcy. No... Mi się wydaje, że każdy jeden słuchacz, który do nas dojdzie, to ja po prostu wow Dla mnie to jest wow, super Ale my zaczęliśmy to, o słuchaczach może wrócimy Ja chciałem po prostu przedstawić statystyki w ogóle tego, co, co osiągnęliśmy właśnie przez, te... przez ten ostatni czas To ja mam tutaj taką magiczną jeszcze rzecz, która nas poróżni tutaj w podcaście Uwaga, ilość nagrań No właśnie, kto ile nagrał? Eee, numer jeden, tak, najwięcej nagrał tych podcastów. E, no zgadnijcie kto. <laughs> nagrałem przez ten czas e, 52 podcasty plus jeden występ gościnny. Uwaga, występ gościnny w Necropolitan w nawiedzonym podcaście. E, więc e, wychodzi mi, że nagrywam jeden podcast. E, jeśli minął rok, jeśli faktycznie uznać, że to jest rocznica, e, dokładnie, to minął rok i nagrałem jeden podcast na jeden tydzień. Tak, bo ja tutaj wtrącę, że tu może być pewna niejasność, bo Adrian powiedział, że nagrał 50 kilka podcastów, a mówimy, że to jest pięćdziesiąty odcinek, a nie liczyli jako 50 odcinek liczymy regularne, a nie liczymy dzienników, których kilka nagraliśmy na przykład na Nowych Horyzontach, czy przy innych kilku okazjach. Tak tylko wtrącę, żeby nie było niejasności. Drugie miejsce, tak Grzesiek. Nagrałeś 46 podcastów mhm. oraz jeden występ gościnny tak, u Kolaudacji. Tak, dokładnie. Więc to jest przykład tego, że jeśli Widzisz, że jeżeli ktoś nagrywa podcast, no to miecie odwagę powiedzieć, ej, ja też chcę, bo jak widać mm -hmm, na tak. przykładzie Grzesia, to, to daje efekt. Tak, to działa. Garet, Garet. No cześć. Rod, Rodzyń ty. e, Tylko 17 podcastów w tym roku. Ale, uwaga, e, Garet, wcześniej zacząłeś podcasting, e, więc... Oczywiście doliczamy do tej puli 11 podcastów, które wcześniej nagrałeś, w tym, kurde, no, jak mówię, rekord. Dzień po dniu ja nagrałem rekordowo 9 podcastów. Ty nagrałeś 10, więc no... Przy czym to, to jest znacząca różnica między tymi naszymi podcastami, bo ja nagrywałem je ze scenariuszem, ja nagrywałem je nie mając jeszcze takiego dobrego sprzętu je wsłuchać, bo jak ja oddycham po prostu przy, przy mówieniu, więc ja każdą linijkę pisałem sobie i mówiłem ją na jednym wydechu, Kończyłem mówić, kończyłem nakrywanie, zaczynałem nakrywać kolejny plik je potem dłączyłem te pliki. W ogóle było tam dużo roboty, tak dużo, że nawet ja nie dopuszczałem do siebie myśli, że to jest bardzo dużo roboty. Ja po prostu rok później dopiero wróciłem do tego i, i cholera, kiedy? Ja znajd znajdowałem na to czas. Do dzisiaj nie wiem tak naprawdę, jak ja to zrobiłem. Więc co dalej jest w temacie statystyk? No mamy jeszcze gości, inne występy. E, przejdziemy jeszcze do ubolewania, że mamy w sumie mało gości, ale za to w jakich gości? Z pośród gości najwięcej, najwięcej udzielał się Chris, Christian Chris Tak, ojciec chrzestny alternatywnego topu Dodam Tak, przypominamy e, Więc dzięki Chris za, za featuringi e, gdybym, gdybym nie liczył tego, tego podcastu, tego featuringu W naszym ostatnim właśnie dzienniku Z Horyzontów w którym Chris wypowiada się przez e, minutę bodaj e, Kiedy sobie siedzimy i dyskutujemy tak na luzie w zasadzie o Horyzontach Przy, przy mimo, pierogach pytanie, czy przy czymś takim Tak, przy pierogach e, Mimo, że sztywne, sztywne pytanie brzmiało, jaki jest ulubiony twój film w Horyzontów e, To i tak pomętkowaliśmy jeszcze przez ten czas e, Gdybym nie liczył tego, no to miałby pięć podcastów e, Czyli tyle, ile Marcin Grudziąż e, Marcin nagrałby pięć podcastów z nami, oczywiście też pozdrawiam. No i Karol, Karol oczywiście tak, trzy e, podcasty. No i zwiększenie tej regularności tak, od Grześka tylko zależy. Od mojej, od, od mojej siły perswazji też trochę. Dobra statystyki. Nasze statystyki od słuchów. No właśnie. Jak mówię, najbardziej zależy nam na komentarzach i te komentarze są. Wy tam mówicie, nie, że 10 osób zobaczyło, ale jak 10 osób do mnie napisze, nawet w przedziale czasowym i o innych podcastach, to jest, to ja po prostu czuję się dziwnie, kurczę, no. Jak tu jeszcze znaleźć czas, żeby im odpisać? Ale to jest bardzo, bardzo no, to właśnie jest najważniejsze. Nawet, nawet ostatni nasz podcast o pięciu smakach spotkał się z, nazwę to, krytyczną opinią, bo wydaje mi się, że dużo, dużo rzeczy po prostu było, wskazano nam dużo błędów i w ogóle sama idea podcastu, żeby omawiać samą strukturę organizacyjną festiwalu, wydała się nie do końca potrzebna, bądź przeciągnięta. Natomiast, no ja uważam, że bardzo, bardzo fajnie, że po prostu ta osoba właśnie napisała ten krytyczny komentarz, do którego, ja się z nim nie zgadzam, ale miał ten komentarz argumenty, to nie był jakiś właśnie pusty, jakiś hating. Super, mogłem się do niego odnieść, mogłem też pokazać właśnie szerszą swoją perspektywę. No i macie pod samym podcastem o pięciu smakach, możliwość przeczytania, dlaczego ja patrzę tak jak patrzę na festiwale, bo nie wszyscy patrzą właśnie w ten, w ten sposób i dla niektórych organizacja nie, nie jest tak ważna jak filmy, a dla mnie jest. Więc yy, słuchacze, uwaga, który w ogóle patrzyliście w statystyki, wy już wiecie, który jest najczęściej słuchany podcastem, jeśli chodzi o archiwa. Ja nie patrzyłem. Nie patrzyłeś? No to uwaga, Podcast numer 4, nasz podcast o Skopie. Jeszcze nasz podcast na starych warunkach nagrywania, czyli brzęczymy, syczymy. Ja tego podcastu słuchałem dwa razy, bo miałem prelekcję natomiast skopa. Ciężko mi się go słuchało już ze względu na właśnie walory dźwiękowe. Tak, to jest chyba nasz najgorszy dźwiękowo podcast mimo wszystko. Tak, takie mam wrażenie, że nawet jest gorszy od tych pierwszych z jakiegoś powodu. Ale na, jak na ironię, merytorycznie jest bardzo fajny, ponieważ nagrywaliśmy go, przypominam, dwa razy. E, nagraliśmy pierwszym, za pierwszym razem do 40 minuty, aż do, dotarliśmy i po prostu w pewnym momencie stwierdziliśmy, kurde, no, to się nie klei, to nie ma sensu, skaczemy z tematu na temat. Dwa dni później, czy, czy, czy trzy dni później jeszcze raz nagraliśmy, już dokładnie wiedząc właśnie, co mówić. Fajne podejście do podcastu, tylko męczące, bo trzeba powtarzać to, to co e, trzeba. Ale merytorycznie, merytorycznie podcast... wyszło dobrze, tak jest, jadam się. No, to jest część podcastu po prostu, bo my, bo my tak z Adrianem Grzesiem po prostu jesteśmy w, mniej więcej w stałym kontakcie, chociaż nie jesteśmy razem, w innym mieście nawet no to jednak cały czas rozmawiamy ze sobą i potem jeśli powtarzamy sobie te rzeczy które sobie mówiliśmy już wcześniej gdzieś na czatach to trzeba po prostu, po prostu za, zaakceptować że to się powtarza no tak, to też prawda Chociaż na przykład spotkałem się z ciekawą rzeczą Ja pamiętam, że jak nagrywałem właśnie podcast O splacie z Szymasem Z Nekropolitanu, z konglomeratu, To ja właśnie go pytam I jak film? A on się do mnie nie odzywa Podobał, podobał Ci się o co chodzi? No, no nie mogę Ci mówić No przecież zaraz nagramy podcast możemy się wystrzelać z argumentów A dla mnie to było dziwne, nie? Po nowych horyzontach nagrywaliśmy podcast i powtarzaliśmy faktycznie to samo, ale po każdym seansie, to z, po prostu z mocą wrażeń. Wyskakiwaliśmy tak, tak. z sali, i albo ale to był szześć. Nie, nie polecam tego no. filmu, tak? Albo, albo, ale super film, i mówiliśmy dlaczego, nie. Jak myślicie, dlaczego ten Scope ma aż tyle, aż tyle wyświetleń? Wydaje mi się, że dlatego, że może skopowicze, czyli ludzie, którzy brali tam udział w tej inicjatywie, po prostu słuchali tego. Bo to był jedyny podcast polski na temat, na temat Scope'a, nie? W ogóle jeden, jeden chyba z niewielu materiałów. Jeśli miałbym zgadywać, to właśnie dlatego, że ktoś chce, chciałby się dowiedzieć, co to jest Scope i tak wpisuje w Google i tam nie ma wiele rzeczy. To nie jest jakiś popularny projekt. Bardzo łatwo się tam dostać. Ale mimo wszystko jeśli ktoś chce się dowiedzieć, no to nasz podcast jest jednym z niewielu źródeł, które No podejrzewam, że tak, bo samym Skołpowiczom w sumie udostępniliśmy ten podcast tak i nie było I reakcji Nie było zero odzewu, cztery lajki które chyba były takie o, o fajnie, że coś takiego wklejono, nagrano ale nie chce mi się tego słuchać, nie? Drugie, drugie, miejsce, drugie miejsce jeśli chodzi o słuchy podcastów też nie zgadniecie, bo też dość niespodziewany podcast. Być może wpłynęła na niego długość, bo był bardzo krótkim podcastem, jak na podcast. Czyli Cinema Podcast, odcinek 21 Black Exploitation. Co ciekawe, ja go odsłuchałem dwa razy i wyobraźcie sobie, że ja mam często właśnie wrażenie na temat tych naszych pierwszych podcastów, że one nie do końca zarysowują, widzą właśnie o co chodzi. E, dość często mamy jakieś takie poboczne dygresje, tak naprawdę one nie są merytoryczne do końca te podcasty. Black Exploitation jest strasznie przyjemnym podcastem, ale samo zjawisko Black Exploitation ma wrażenie, że do końca nieczytelnie przedstawiliśmy. Trochę chaotycznie, faktycznie. Ja myślę, że popularność tego podcastu wynika też po części z tego, że ja go Udostępnieniem na filmie webie pod ob obydwoma omawianymi tytułami, więc. Aha! Czyli się zbiera po prostu tak, od, od tego tak, czasu? Myślę, no. że tam raz na jakiś czas ktoś po prostu kliknie, bo, ta, bo te tytuły ogólnie nie mają jakoś bardzo dużo postów, więc, więc widać te, ten, ten mój post. Trzecie miejsce popularności to Cinema Podcast numer 13, Oscary. No tu akurat mnie to nie dziwi. Znaczy ze tak, względu na tematykę. Gorą... Znaczy gorący temat w ogóle, dużo gorących tytułów. Co prawda, no, jeden z naszych najdłuższych podcastów, a wasze, właściwie ja mówię naszych, a ja się w nim nie udzielałem. Tak, ja go akurat ciąłem, no ja a, a no. mało, mało tam wyciąłem rzeczywiście, bo wszystko wydawało mi się ważne. Ja ogólnie, ogólnie lubi, lubię tą tematykę. Teraz już troszeczkę mniej, może niż rok temu, ale, ale jednak Oscary zawsze były czymś, czym się jarałem, więc bardzo mi zależało na tym podcaście. No nie wyszedł, może, może w 100% nie jestem z niego zadowolony, bo jest trochę rzeczywiście przeciągnięty chyba. Chociaż wyobraźcie sobie znowu z tej strony, kto ma gruntowne omówienie każdej kategorii. No w zasadzie głównym argumentem, jeśli ktoś ma, ktoś ma przeciw, to, że gruntownie omawiacie każdą kategorię po kolei. A mm -hmm. no właściwie tak, omawiamy chyba prak no praktycznie wszystkie kategorie, może oprócz jakichś... Kto to, kto to robi? Właśnie to jest ignoracja ze strony mediów filmowych, że montaż dźwięku, tak, Wypowiedzieliście przy, przynajmniej mi, na czym polega dokładnie, ale montaż dźwięku obijają, bo kogo to obchodzi. E, jeśli jest jakiś polski twórca, to nagle montaż dźwięku staje się naszą religią. <śmiech> Ligią ale generalnie no to generalnie nikt nie obawia właśnie w takich kwestiach, a wy mieliście coś do, powiedze do powiedzenia. E, w rzeczach, które no, nie są tak istotne dla słuchacza. Pal Golicho, Ważne, że trzech słuchaczy będzie miało z tego frajda, nie, reszta niech sobie przewidzie. E, czwarty podcast. Czwarty podcast, który w sumie bardzo często też promowaliśmy alternatywny top. Czwarty podcast na naszej liście, to jest Cinema Podcast odcinek ósmy. Alternatywny top 100. Co to jest? Co to za inicjatywa? Ja się nie dziwię sukcesowi tego podcastu. Często pytano mnie właśnie, co to jest alternatywny To Mówiłem wielu ludziom, co to jest i dodawałem im link do tego podcastu w międzyczasie. I co ciekawe, to jest jeden z tych takich podcastów, które też yy, słuchałem ich dwa razy, a nawet trzy razy chyba go słuchałem. Lubię do niego wracać. To jest taka nasza bardzo prywatna w zasadzie rozmowa między, między nami czterema, czyli jeszcze Krysi tam się pojawia. Taka, taka w zasadzie, którą nie zrozumiałbym wszystkiego, co, co w nim, z tym podcaście jest. Natomiast fajnie, że odzywają się do mnie ludzie, nawet pojawiły się dwie osoby na forum alternatywnego topu, które mówiły, że przesłuchałem podcast i chciałem zobaczyć, co to w ogóle jest, skąd, skąd tu, co tu robicie, skąd jesteście, tak? Tak, czyli potrzebny podcast. I chyba jedyny podcast w historii, kiedy planowaliśmy go na, ja go planowałem na dwie godziny, zrobimy podcastowego giganta i wszystkie tematy omówiliśmy w... 90 minut, a potem nawet mało wycinałem, bo leciliśmy po samych konkretach. No i piąte miejsce to jest podcast o Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, gdzie we dwóch z pikiem, Garet niestety nie dotarł na ten podcast, nagrywaliśmy o filmie o włoskim filmie i o kłamaniu. Były tam jakieś moje nieudolne próby tak robienia, robienia bardziej podcastu o, o samym sobie. Prywatnego, tak. To były właśnie chyba jedyne, znaczy nie wiem, czy nie jedyne próby, gdzie, gdzie tam próbowaliśmy wpleść trochę w kontekście filmu trochę swojego życia prywatnego. Jakichś takich, jakichś takich zwierzeń. I wiecie co, że ja to, ja to nawet wyrzuciłem, bo takie usilenie się na tworzenie osobistego pamiętnika w formie podcastu filmowego jest sileniem się. A tutaj widzicie, nawet... Na podcaście, tak, opowiadam o swojej pracy tak spontanicznie, bo po prostu e, trzeba, to trzeba to po powiedzieć, tak? Ale jednak podcast, podcast, jest podcast jest. zrobił swoje, bo jest jednym z najpopularniejszych z jakiegoś powodu. No, między innymi dlatego, że jest jeden z najkrótszych. Mm -hmm. no, może, no, i bo było tak. premierze kinowej. No, tak. e, no i to jest te pierwsza piątka, pierwsza piątka naszych podcastów, e, trzeba podkreślić, że to są jedne z naszych pierwszych podcastów. E, I z czego to wynika? No ja często upatruję sobie to w tym, e, że. Po prostu ludzie wracają do tych podcastów, a nawet znajdują je, bo jest Google. Można sobie wpisać, szukać i one powoli, powoli po prostu zbierają sobie. One nie były pewnie taką furorą na początku. No i jest jeszcze druga sprawa, że po prostu każdy z nas ma znajomych na Facebooku. Nie, ci znajomi nie są zazwyczaj filmowcami, fanami, fanami kina, natomiast chcą zobaczyć, co tam nasz znajomy powiedział. I oni odsłuchują sobie tego z ciekawości. A potem porzucają, porzucają podcast, już się przyzwyczaili, że ten gościu, ten gościu w robocie to jest ten, co audycję nagrywa, mhm. już, tego się nie da słuchać. Już ich nie, nie da interesuje słuchać. to, o czym nagrywamy. Przeważnie tak jest, że ludzie właśnie chcieli się dowiedzieć nie, nie, nie tyle, o czym nagrywamy, tylko... Co, jak nagrywamy w ogóle, że sobie. Jakim tak, jesteśmy? No, nawet, nawet jeżeli to są nasi znajomi, no to chcieli się dowiedzieć w ogóle, co my robimy, jak to, jak to brzmi. Jak ten nawator z internetu ma, m, gru, brzmi? Mhm. No tak, tak, tak. Między innymi, jak już zobaczyli, jak brzmi, to, to, to, no, to odpuścili to, może niego do końca zainteresowani kinem, czy tematyką, czy ich jakością już abstrahuje pamiętam, jak ja zacząłem nagrywać. Bo ja byłem to, to byłem wtedy już po 8 latach w internecie, że tak powiem pod tym Nikiem, w tak dalej w Środowisku filmowym mi dopiero po 8 latach ludzie dowiedzieli się, jak brzmi mój głos. I to był pamiętam, pierwszy, pierwszy w ogóle komentarz pod moim pierwszym podcastem: Mój Boże, to ma głos! Hm. Ale w, wiesz co, jak słuchałem twojego pierwszego podcastu, pierwszego pierwszego, zupełnie nie brzmisz jak ty. Teraz słyszę ciebie w słuchawkach, potem będę słyszał ciebie na podcaście. Nawet jak mikrofon trochę moduluje głos, to ty brzmisz teraz tak, jak naprawdę w rzeczywistości, tak jak teraz. A w tym pierwszym podcaście nie wiem. Brzmiałeś jak warszawski raper. Eee, taki uliczny, taki, taki kurczę z molesty, czy, czy, czy z innego będu, także nie wiem. Wiesz, raz, że ja bardzo często moduluję swój głos. Tak jak teraz na przykład. To jest coś do tego, co ja robiłem właśnie w pierwszych podcastach. To jest mój zmieniony głos teraz. Tam brzmiałeś w pewnym sensie naturalnie, tylko zupełnie, zupełnie inaczej. Teraz widać, że, e, nie wiem, zacisnąłeś gardło, <grych> a dalej słychać to tak wszystkie nosowe wstawki, które sprawiają, że poznać, że, że ty jesteś garetem. Poza tym to było też czytane z kartki. Taka ciekawostka w ogóle, też takie właśnie zapytanie Wy lubicie swój głos? Bo pierwszy podcast, tak, ja mówię, że słucham na słuchałem na początku Bando I miałem straszne opory Kurde, jak on brzmi Taki głos bardzo nieradiowy, jak można, jak można tego słuchać? A po jakimś czasie dla mnie to jest najlepszy w sumie podcaster w polskim, polskim podcastingu Nie mam problemu ze słuchaniem go I przyzwyczaiłem się do głosu I czy, czy, czy mieliście też właśnie opory, żeby słuchać wasz, w ogóle waszego głosu Jakoś wydaje wam się nie nie, nie słuchalny ja zanim y, zacząłem nagrywać podcasty, nienawidziłem brzmienia swojego głosu, ale mm, przyzwyczaiłem się do niego, zaakceptowałem, a wręcz jak kilka dziewczyn go skomplemento skomplementowało, to, to mi dodało troszeczkę y, pewności siebie. Kocham swój głos. Nie, no nie, na, na, do tego stopnia na pewno nie, ale y, nie, mówię akceptuję swoim. już go. Aha, no, okej, okay, dobrze. Mówił swoim. Ja, tak. ja bardzo lubię Gareta, Gareta głos nawet. Gareta ma bardzo radiowy głos. Mój głos to był temat, który był bardzo wrażliwy dla mnie, ponieważ e, bardzo trudno było mnie zrozumieć przez większość mojego życia. Ja na przykład dopiero w, tuż przed swoimi 25 urodzinami dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak e, niska i wysoka wartość głosu, coś takiego, że ktoś ma naturalne, po prostu może nie, nie musi wkładać wysiłku w to, ale i tak go słychać na samosielu, nieważne co powie. A inni ludzie mają dopiero po drugiej stronie skali, że nieważne ile wysiłków włożył i tak e, będzie bardzo trudno ich usły usłyszeć a co dopiero zrozumieć I ja jestem właśnie po tej stronie skali ja w ogóle nie miałem o tym pojęcia przez całe życie ja coś mówiłem i w ogóle ludzie mieli problem z, żeby coś e, z tym zrobić nie? Sam, się, ja sam się tego uczyłem na, e, w momencie kiedy zacząłem grać online e, z mikrofonem przy twarzy jest o wiele łatwiej ponieważ nie trzeba tak dużo wysiłków wkładać ale i tak jesteś rozumiany więc mimo wszystko wtedy udawało mi się nawiązać kontakt z innymi ludźmi tak bez problemu i wtedy też zacząłem słyszeć pierwsze pozytywne uwagi odnośnie swojego głosu najlepsza rzecz jak usłyszałem natomiast swojego głosu które do teraz pamiętam to to że brzmi jakbym wypił pół, czystej, pół litra czystej wódki na raz i nie wiem dlaczego ja po prostu wszedłem na serwer przywitałem się z ludźmi może miałem jakiś skutniejszy dzień, to prawda, ja często tak miałem wtedy, ale właśnie przywitałem się i usłyszałem, o, o, Gary, ty słyszy, ty właśnie brzmiesz jakbyś wypił pół litra wódki teraz naraz. Ja, ja powiem wam, że, że ja ze swoim głosem y, To już zabawna anegdotka Bardziej z dzieciństwa Ale ja strasznie nie lubiłem swojego głosu w dzieciństwie Bo nagrywałem się na Kasprzaka I kurde jak ja brzmię y, okropnie Nawet po mutacji po prostu nag Nagrywam siebie i kurde jak ja brzmię A potem nagle skumałem, że to kwestia mikrofonu Strasznie mi się podoba jak ja brzmię Przez ten mikrofon, który teraz mam Bo brzmię tak naturalnie tak. Ja mam jeszcze jedne statystyki dla was y, Taka ciekawostka w ogóle Właśnie bo często słyszę, że czego to takie długie, nie słuchamy tego I w ogóle Maciek Kowalczyk zresztą nam polecił, że w ogóle te podcasty miały poniżej godziny, Bo jak widzisz 59 minut, to myślisz, że to jest krótkie A jak masz godzinę 6, to nagle długie, nie słucham tego No chyba tak jest trochę, nawet widzę, widzę wyraźną skalę Że te podcasty, które mają 45 minut, no to wydaje mi się, że są bardziej słuchalne Natomiast te podcasty, które mają godzinę 1, nie ma różnicy większej, a już mniej słuchaczy no z nowszych podcastów najbardziej popularne są dzienniki, które nagrywaliśmy na Nowych Horyzontach. No Może raz, że ze względu na tematykę, bo chyba z tego, co wiem, to żaden inny podcast ani jakiś tam portal filmowy nie zdecydował się na takie dzienniki, ale z drugiej strony to były odcinki, które miały około 20 minut max. Więc, więc to też na pewno było fajne, że sobie w drodze do kina ktoś założył słuchawki na uszy i, i przesłuchał sobie naszego podcastu, co nawet wprost ludzie mówili, jak, jak rano się nie pojawił, to <grych> były pretensje, dlaczego go nie było. Bo idę do kina nie mam czego słuchać w dro Po drodze Ta długość być może rzutuje strasznie Ale porównuję nasze podcasty Z podcastami innych Ja widzę, że podcasty potrafią mieć 5 godzin, 6 godzin To już są takie kolosy Że ja nie wiem kto tego słucha Ale no podcasty często mają właśnie 2 godziny To 90 minut jest standardem A uwaga ciekawostka My mało, bardzo, bardzo mało Mamy tak naprawdę podcastów dłuższych niż Półtorej godziny I podam te uwaga tylko trzy podcasty to jest podcast o nowych horyzontach Q&A, gdzie 116 minut, tak? Z trzech godzin, które, które mieliśmy w ogóle w materiałach, więc 116 minut to jest nasz rekord. Jednak udało mi się montażowy rekord pobić. Już się bałem, że piku jednak z Oscarami ma więcej, a tu się okazuje, że Oscary, które są na drugim miejscu, to mają 115 minut. Natomiast na trzecim miejscu jest skromniutki podcast o Gwiezdnych Wojnach, tak? Drugi nasz odcinek podcastu. 94 minuty. E... Chcę przedstawić jeszcze inne statystyki, bo od września mniej więcej jesteśmy na iTunes. Ściliłem się z tym zamiarem już, już bardzo dawno, ale w końcu mi się we wrześniu udało to zrealizować. Udało mi się dopiąć to wszystko tak jak chciałem, zainstalować nowy player ogarnąć porządny kanał RSS, żeby, żeby można było nas słuchać w bardziej komfortowych warunkach, m.in. przez aplikacje podcastowe. No i mam niestety statystyki tylko od, od września, ale wychodzi, tutaj już mówię o pobraniach, nie o odsłuchaniach, bo ta platforma, na której, przez którą właśnie odsłucha, odsłuchujecie teraz podcastów, liczy pobrania, nie odsłuchania. Więc mamy na, od września do dnia dzisiejszego mamy 3262 pobrania. I uwaga, naj, najbardziej, najczęściej pobieranym podcastem, ma 192 pobrania, jest podcast, Adriana Solowy podcast, relacja z festiwalu Splat Film Fest. To także, także to też jest ciekawe. Miła sprawa, bo, też... bo moja ulubiona solówka z moich solówek, ja nie jestem zadowolony z solówek, a też. Tutaj... A też... Tak, ja też, też mi się bardzo przyjemnie tego słuchało, tym bardziej, że nie byłem na tym festiwalu. Mnóstwo, mnóstwo konkretów. Jak jeszcze nie słuchaliście, to polecam. Na drugim miejscu w pobraniach, 184 pobrania, podcast o Bożaku, o serialu Bojack Horseman, który nagraliśmy razem z Garetem i Marcinem. Pewnie dlatego, że wstrzeliliśmy się idealnie w datę kilka dni, czy tam, czy tydzień po premierze czwartego sezonu. Ale też I, mówię, że ja bardzo lubię ten podcast słuchać. Powiedzieli Ciemi po prostu, co to jest Bojack Horseman i mniej więcej po prostu poczułem, że chcę to obejrzeć, bo wcześniej banalizowałem tak ten serial i jakoś nie czułem, żeby w ogóle mógł mieć coś wspólnego na przykład ze mną, a co dopiero, żeby mógł mieć coś wspólnego z kinem, które jest poważne na przykład, nie? Powiem jeszcze, już nie będę wymieniał kolejnych... Tendencja na, na właśnie ściągnięcie tych podcastów jest spadkowa, pewnie dlatego, że jak weszło na iTunes razem około 40 odcinków, to, to ludzie się na to jakoś tam w pewnym sensie rzucili i, i zaczęli je ściągać bardziej masowo. Teraz to się ustabilizowało, jest około 300-400 ściągnięć miesięcznie. Bo już pewnie ściągają na bieżąco, rzadziej sięgają po, po te starsze odcinki. No ale na, na początku, jak, to, jak, jak zadebiutowaliśmy na iTunes, to byliśmy w kategorii film i TV na dziewiątym miejscu w Polsce słuchanych audycji przez, przez iTunesy, właśnie. No, teraz, teraz różnie, czasami wypadamy stop 100, czasami się podnosimy, ale, ale jednak, no, teraz aktualnie chyba na 36. miejscu na dzień dzisiejszy, ale to jest tak chwiejne, że nawet nie ma sobie sensu w tym za bardzo zawracać głowy. Ja też dodam do tego, że ja nie czuję po prostu potrzeby, żeby, żeby każdy słuchacz słuchał nawet wszystkiego, całego podcastu. E, może sobie wybiórczo słuchać danego fragmentu, bo my to nagrywamy właśnie taką strukturą, że my często omawiamy filmy, a wcześniej omawiamy jakiś nurt. Posłuchajcie tylko o tym nurcie i zdecydujcie, czy, czy was to interesuje. No. Ta, tam jest tyle informacji, że może wam wystarczyć nawet na właśnie w drodze do pracy, żebyście sobie posłuchali te 20 minut. I też nie czuję potrzeby, żeby każdy właśnie słuchał każdego podcastu, więc... Y interesują Was gry komputerowe, mam nadzieję, że właśnie te dwa nasze podcasty o graf fabularnych, które nagraliśmy, e, to trafią po prostu tylko i wyłącznie do zainteresowanych i oni będą mieli jakiś z tego fan, a niekoniecznie muszą słuchać wszystkiego. To jest bardzo fajne, że... Dziękuję Wam, stali fani. Kurczę, dla mnie to jest coś, coś niesamowitego, bo ja sam żadnego podcastu tak naprawdę tak e, odcinek po odcinku nie słucham, że każdego, nie? Ale uważam, że to fajnie, że właśnie jest w takim miejscu jak iTunes. Leży sobie ktoś będzie po prostu słuchał sobie tego podcastu, tego, a nagle zabraknie mu myszmaszy, bo wysłuchał już wszystkie audycje, popatrzy, o jest coś takiego jak Cinema Podcast, o jest o Brianie de Palmie, lubię Briana de Depalmę, i posłucha. Dlatego fajnie, że przywiązujesz wagę do spisów treści. Ja szczerze mówiąc w tych podcastach, które ja montowałem, często to zaniedbywałem i się kajam troszkę z tego powodu. Też Też teoretycznie to Miało bardziej wymusić rzekomo na, na słuchaczu przesłuchanie całego podcastu i dotrzeć do jakiegoś materiału samemu niż, niż mieć z góry podane, ale to jest, ale, ale doszedłem do wniosku, później rzeczywiście to jest takie wymuszanie e, słuchania całości, podczas gdy może większą przyjemność by miały, żeby posłuchać tylko w, w konkretnych, interesujących go rzeczy, dlatego fajnie, że, że zawsze w podmontowanych przez podcastach te spis treści się pojawia. No to zawsze dla mnie była oczywistość bo nawet nie myślałem żeby tego nie robić od, od pierwszego podcastu o tych pięciu smakach to jest po prostu dzielenie czegoś co jest duże no, to trwa półtorej godziny i to pokazuje jakieś podzielenie na pięciominutowe fragmenty czy około tego to już jest bardziej strawne do przesłuchania tak od teraz czy, czy tam nawet że wracasz do jakiegoś podcastu i wiesz w którym momencie skończyłeś Tak to a propos tego właśnie żeby sobie wybierać Zadam wam takie pytanie w sumie, yy, bo jesteśmy podcastem o czym? Rozmawiamy o filmach ogólnie, ogólnie ale, ale ten nasz zakres tematyczny jest, jest bardzo szeroki, bo potrafimy omówić premierę najnowszą, potrafimy omówić serial, potrafimy omówić jakiegoś reżysera z Japonii, którego kojarzy garstka osób. Nie wiem, o którego chodzi teraz. No, no właśnie, bo mówiliśmy dwóch, ale, ale takiego, który robił nudne, czarno-białe filmy i takiego, który robi kolorowe, krwawe filmy, <laughs> więc, więc dla, każdego, dla każdego tak jakby coś się znajdzie, ale czy można jakoś stylistycznie powiedzieć, że jakiś konkretny kierunek obraliśmy? Bo, bo wydaje mi się, że próbowaliśmy wielu różnych rzeczy podczas tych 50 audycji. Jedne się przyjęły lepiej, jedne gorzej. Powiecie no. e, co, ja też ja widzę w pewnym sensie jakąś jakiś tam wspólną cechę. Mam wrażenie, że jednak też jesteśmy podcastem, może za dużo powiedziane, nie? Jesteśmy podcastem, który muska House, ale tak naprawdę, jak patrzę na to wszystko, co my omawiamy, to jesteśmy podcastem bardzo mocno ukierunkowanym na fantastykę. To wynika właśnie z naszych też rodowodów kulturalnych. Typiku zawsze wspominałeś o Pyrkonie, ja zawsze zazdrościłem ci tego. Ja, to oczywiście horror. Ty, Gareth horrorem ani nie pogardzisz, ani, ani w ogóle kinem gatunkowym, a seriale, no to to też bardzo gatunkowe rzeczy. I generalnie, jakoś, jakoś mimo wszystko... Jesteśmy bardzo mocno wczuci, w, właściwie w kido, w fantazy, z naciskiem na ten horror, ja to nawet staram się was od tego odwozić, odwodzić, ale no, osoby, które interesują się fantastyką, no horroru nie odrzucą, zwłaszcza jak ja ciągle polecam jakieś tam tytuły, nie? No tak, no ty, przez te podcasty, już to podkreślałem wielokrotnie, zmieniłeś moje podejście do horroru bardzo, bo pokazałeś mi, że, że jednak horror może mieć różne oblicza i, i niektóre z nich mogą być dla mnie całkiem interesujące, więc, więc to też u mnie zyskał ten gatunek bardzo przez ten rok. No, a jakby ktoś słuchał moich solówek z maratonów, to znowu <śmiech> z nie by Odwrotnie, tak, odwrotny by mógł <śmiech> skutek. Ale jestem przynajmniej na tyle kulturalny, że zostawiam te najgorsze horrory sobie. <śmiech> Do, so, do solówek. Ale no, co myślicie właśnie o takim spojrzeniu? Bo ja myślę, że mimo wszystko dryfujemy wokół przestrzeni fantazy. E, jakoś tam z nas to wynika. Te gry, które omawiamy, seriale, science fiction, to jest, to jest jakoś tam, idzie ku fantastyce. No ja, ja też jestem dosyć zafascynowany kinem B-klasowym i, i, i, też, i też trochę staram się tego przemycać w naszych podcastach, bo omawialiśmy i exploitation i Giallo i, i omawiamy właśnie często jakieś, jakieś takie y, tego typu gatunkowe, właśnie B-klasowe naleciałości, co, co mnie bardzo cieszy. Lubię, lubię tego typu zabawy i, i nigdy się tego nie wstydziłem w sumie, no ale też z drugiej strony mamy, mamy podcast, nie wiem, o, o Ozu, który, który od kina gatunkowego, który jest zaprzeczeniem właściwie kina gatunkowego, nie? Ale... ale rzeczywiście, jeśli już bym miał jakichś określeń użyć, to, to rzeczywiście kino gatunkowe, fantastyka chyba na chyba tutaj. No, przy czym nas określa. nie ograniczamy się, bo, bo to, to też dla mnie takie nienaturalne strasznie zawsze było, że ktoś lubi horror i ogląda 80% horrorów. Nawet Monika Stolat, tak ze Splatu, pozdrawiamy, sama mówiła, że właśnie ucieczką, żeby nie, po prostu nie utopić się w tych horrorach, to ucieczką zawsze są jakieś inne dziedziny. I to jest, to jest fajne, że po prostu, żeby odsapnąć od kina grozy, trzeba czasami oglądać coś innego i ja też, ja mówię, że horror to moja w sumie zajawka, ale ile rzeczy, które oglądam to horror? No pewnie 20% tak mniej więcej a cała reszta to, to, to już cała po prostu kino w swojej okazałości, czy to anime, czy to anime czy to właśnie szwedzkie, węgierskie też, no trzeba przyznać Robimy strasznie różnorodne rzeczy. Festiwale to nasz konik. Y no właśnie, właśnie też to chciałem wspomnieć a ja dobrze, że o tym powiedziałeś że, że oprócz kina gatunkowego jednak te jest, y mamy położony spory nacisk na, na, na te festiwale. Mimo, że no nie zaliczamy wszystkich festiwali w Polsce, a jedynie kilka. No Ty masz, Adrian, większe doświadczenie, bo ty bardziej jeździsz po tej Polsce, po tych festiwalach, ale, ale generalnie mamy, mamy kilka audycji festiwalowych jestem z nich bardzo dumny. No, no pełna sala zresztą też bardzo, bardzo mocno jest wczuta w festiwale Kasia to zauważyła I to jest fajny, fajna strona, w którą idziemy Aż za bardzo wręcz się wgryzamy Czasami w festiwale, bo opisujemy każdy film tak? Opisujemy klimat tego festiwalu, organizację Podcasty, o które nagrywamy w festiwalach To zawsze trzeba dzielić na dwie części No dużo tego tak? Też na początku Zauważyliśmy też pewien moment, że Może byśmy jednak zdobyli tych słuchaczy I bardzo mostro, ostro skupialiśmy się na premierówkach no, Tak, był taki czas rzeczywiście później od tego odeszliśmy. To jest męczące, zwłaszcza dla mnie, że muszę w danym dniu wybrać się do kina, że może tak, że tworzenie podcastu również składa się z wybrania się do kina i w tym momencie muszę planować jeszcze więcej rzeczy i w pewnym momencie po prostu poszliśmy trochę na, na żywioł i nagrywamy o czym, o czym chcemy, o czym gdzie nas poniesie. Też pojawiła się seria tych tak zwanych naszych wojen domowych, które uważam, że za, za szalenie ciekawy pomysł, ale, ale po odsłuchach widać, że chyba tylko my tak uważaliśmy. Dobra, to tak my w ogóle mówimy o tym naszym rozrzucie. Macie właśnie jakieś ulubione audycje. Przyznam wam, że akurat tego, no, no tak jak sobie nie ująłem, tak po prostu patrzę na plan i pierwsi opowiedzcie w ogóle o swoich takich jakichś ulubionych audycjach, które bardzo, bardzo miło wspominacie. Chociażby o jakichś fragmentach. Właśnie audycji nie mam, ale mam moment. Mam moment, który... To jest z serii moich pierwszych podcastów o Nowych Horyzontach. Ten dziesiąty, ostatni podcast, który już nagrywałem poza Wrocławiem i Podłożyłem wtedy muzykę Michaela Legacino z soundtracku Lost, z serialu Zagubienie. Ostatnie 8 minut, które tam się dzieje. Muzyka jest strasznie smutna, ale w połączeniu z obrazem to już jest przegięcie. To, bo, bo to też mogło być przegięcie z mojej strony. Takie, nie takie pozytywne jak serial, tylko właśnie negatywne, że mogłem szantażować odbiorcy, ponieważ wtedy opowiadam właśnie o tym, że jest mi smutno, że już festiwal się skończy, że już, no już po, po wszystkim. Ale... To nie, to nie było wyjątkowe, to nie był czytany moment, to był właśnie profesowany, tak od serca, że tak powiem. Chociaż mogłem przegiąć, właśnie podłożyłem bardzo smutną muzykę i tak poruszałem smutne tony, to jednak udało mi się wykonać to w autentyczny sposób. No. no więc to jest taki moment, który wspominam wyjątkowo. Grzegorz? Jestem pewien, że nie umiałbym wymienić jednej, jakiejś ulubionej audycji, ale... Mogę wyróżnić taki punkt zwrotny naszych podcastów, gdzie zacząłem być z nich zadowolony, naprawdę. I to był chyba podcast o twórczości OZU, właśnie. Poczułem, hmm. że, że mamy. Kurde, że. Znowu nie... będzie, się zgadzamy, jak w film, filmowaniu. <laughs> i yy, poczułem, że, że, że mamy wtedy coś do powiedzenia że, że poruszamy właśnie ciekawe kwestie i ciekawie ujmujemy temat w ogóle bardzo lubię te podcasty gdzie omawiamy twórczość danego reżysera gdzie omawiamy najpierw ogólnie twórczość a później zestawiamy jakieś dwa często mało znane filmy yy, bardzo, bardzo mi się ta, ta formuła spodobała Mimo, że przeważnie w tych podcastach Adrian mnie zagaduje, bo, bo ze względu, że ma dużo większą wiedzę na temat tych reżyserów niż ja, ale ja się wtedy uczę czegoś nowego, więc to ma dla mnie jeszcze dodatkową wartość edukacyjną, a przy tym się świetnie bawię, poznając danego reżysera, więc, więc dlatego też bardzo lubię te podcasty i lubię ich słuchać sam, jako, jako słuchacz, nie tylko jako podcaster. Lubię też z siłą rzeczy podcasty o grach, gdyż moja wiedza na ten temat jest większa niż o filmach cały czas, mimo że, mimo, że powoli to się zaczyna wyrównywać, ale, ale jednak gry są takim moim konikiem z przeszłości. Do, do tej pory y, nie zaniedbałem ich całkowicie, staram się znaleźć na nie czas, a, a gry fabularne właśnie, przygodówki, to, to są rzeczy, którym poświęciłem chyba w życiu najwięcej czasu. I, i fajnie, że omówiliśmy te, te, te, te dwie gry ze studia Davida Cage'a Quantic Dream. I, I wreszcie ty mnie zagadałeś właśnie tak I, i tutaj właśnie to chyba jedyne podcasty gdzie nie, nie pełniłem roli drugoplanowej tylko, tylko pierwszą ale generalnie dobrze się czuję w tej roli drugoplanowej ogólnie fajnie lubię właśnie słuchać jak Adrian coś mówi uzupełniać go jakieś swoje spostrzeżenia podoba mi się w sumie ta formuła że, że, że taka hierarchia nam się, nam się wytworzyła i doskonale się w tym czuję ogólnie lubię też nasze podcasty o wojnach domowych mimo, mimo wszystko, bo to też jest taka ciekawa ta konfrontacja, bardzo mi się podoba ten pierwszy podcast z filmami pełnometrażowymi e, gdzie, gdzie wywiązuje się gorąca dyskusja głównie między Adrianem a Garetem na temat filmu Hooligans, to jest taki chyba najbardziej gorący moment naszego podcastu <laughs> to jest najbardziej gorący moment naszego podcastu chyba w ogóle ze wszystkich odcinków, gdzie, gdzie, gdzie, te, gdzie, gdzie te różne zdania aż tak mocno wybrzmiewają, więc też to, też to bardzo lubię Generalnie no tak, no to, to, to, to, chyba, to są chyba moje, moje ulubione rzeczy. No i bardzo lubię podcasty festiwalowe. Kurczę, chyba zaraz wymienię wszystkie audycje. <głosy> <głosy> ale, ale, ale, ale właśnie y, część, od, o, tak jak już mówiłem, oddzielam te przed ozu i po ozu, gdzie uważam, że skok jakościowy jakiś się wydarzył. Odniosę się w takim razie do, do tego, co, co powiedziałeś. Po pierwsze, OZU jest dla mnie takim ważnym w ogóle motywem zwrotnym w dziedzinie naszego podcastingu i chyba też bym go uważał za najlepszy nasz podcast, dlatego że to jest to, co ja mówiłem jako gość od montażu, nie? że tutaj Przesłuchałem audycję i nagle okazuje się, że nie ma co ciąć. Nagle okazuje się, że nawinęliśmy cały temat od samego początku do końca, tak jak chcieliśmy to powiedzieć. Nawinęliśmy to bez planu, a jednak zmieściliśmy się w 80 minut. No coś tam wycięliśmy, tak? Tam było dużo, trochę cięcia, a już takiego na siłę... Ja bardzo żałuję, że, że nawet tam, tam Tak dużo ciołem I okazało się, że my potrafimy płynnie mówić Nagle już nie było tyle tego yy I tak dalej To był taki punkt zwrotny, że nagle stwierdziliśmy, że może Stwórzmy właśnie te dzienniki na, na horyzontach I tak dalej Wtedy zaczęliśmy o tym mówić, bo nagle okazało się, że jak ktoś nam podłoży Pod yy, twarz mikrofon To my już nawijamy jak szeleni Nie zawsze tak jest c Czasami jest więcej cięć, ale to chyba ze zmęczenia Bo nagrywamy już coraz dłuższe właśnie planowane podcasty ale no generalnie nagle uwydatniła się właśnie strasznie ta płynność i świadomość tego, że słucha nas słuchacz i chcemy mu coś powiedzieć. Ja też bardzo lubię ten podcast, chyba, chyba dla mnie też będzie ulubionym. No zgadzamy się, zgadzamy się w tym wypadku. Druga rzecz. Druga rzecz, a może trzecia rzecz, bo potem potem Będzie pytanie do ciebie i potem nie poruszę trzeciej Więc e, trzecia rzecz e, Gry, gry, kurde Ja strasznie się cieszę właśnie, że nagraliśmy to o Heavy Rainie, bo ty mi dałeś tyle gier Po prostu tam w, te, w tej swojej przemowie I ja cały czas żałuję Po prostu nie mogę żałować, że ja trochę tego wyciąłem, bo chciałem, żeby podcast miał chyba poniżej, poniżej tej godziny. Więc ja wyciąłem na przykład twoją przemowę o serii Gabriel Knight. Mnóstwo po prostu dałeś informacji o grach fabularnych. Starałeś Może się... nawet za dużo w jednym, no w jednym podcaście po prostu. Ale zagadałeś mnie, a jednocześnie super, że tyle po prostu gierek można tam wyhaczyć i myślę, że to jest przydatny podcast właśnie dla słuchacza. Ja żałuję, że słuchacze filmowi właśnie nasi, nasi nawet znajomi, nie słuchają za bardzo tego podcastu. Troszkę się go boją, że gry to jednak nie moja kategoria, bo ten podcast jest stworzony specjalnie po to właśnie o Hewi, He, tak Heavy Rainie to jest chyba 28 podcast. Jest stworzony po to, żeby po prostu pokazać innym, co, co widzimy w grach, od czego zacząć. Jeśli lubisz filmy, to jakie gry powinneś, powinieneś poznać. Tak, właśnie takie było moje założenie jeśli chodzi o ten podcast. Żeby zainteresować kinomanów grami. A druga sprawa, już właśnie to robię, już właśnie o tym mówię, bo już ktoś zaczynał mówić. Pewnego dnia, kiedy słuchałem naszego podcastu, kiedy montowałem nasz podcast, przechodziła mama i mówi Adrian, czemu ty, ty tym chłopakom tak przerywasz ciągle? <grym zjadzyna> no właśnie, czy to nie jest jakiś problem, bo ja jestem strasznie, strasznie przerywam, gadam najwięcej i w ogóle. Nie, Adrian, przecież pamiętasz, ja cały czas właśnie domagałem się właśnie większej interakcji między nami, a nie że tak. Także jedna osoba mówi, druga kończy mówić i druga zaczyna. Dopiero jest tak sekunda, żeby to łatwo, łatwo było ciąć. Nie, przyprzywajmy wiesz, sobie. Antidotum na to nie jest to, że ja będę gadał <głosł> cały czas, ale ja nie mogę się powstrzymać. Kurde ja no. dobra, Ja mogę coś powiedzieć właśnie, bo tak w związku z tym, że ja przestałem z chłopakami nagrywać tak często i regularnie jest, przestałem się angażować w te projekty, kolejne podcasty, to... Wynikały całkiem fajne rzeczy czasami, między innymi właśnie to, że ja nie wiedziałem w ogóle o tym, co Adrian planuje w związku z podcastem o grach, o, w tym wypadku o Heavy Rainie. Ja w ogóle nie byłem przygotowany na to, że po, podczas zjazdu alternatywnych Adrian do mnie, mnie obudził obudził drugiej w nocy. Powiedział, że on idzie do lasu, i mam po, po niego w, pójść po śniadaniu, żeby go poszukać w lesie, i mam mu zrobić zdjęcie. W ogóle nie rozumiałem o co chodzi. W ogóle nie rozumiem o co chodzi, ale dobra, faktycznie na śniadaniu go nie było. Poszedłem do lasu cholera po dwóch kilometrach. Pomyślałem dobrze byłoby wziąć spodnie ze sobą, ale dobra, znalazłem go. Sygnałem mu zdjęcie tak jak chciał i dopiero potem się zorientowałem, Obudziłem go oczywiście i dopiero poszliśmy na śniadanie, ale dopiero potem się zorientowałem, że cały czas chodziło o to, że on miał w ręku tą figurkę. Ja w ogóle nie zwróciłem nawet uwagi na tą figurkę, kiedy robiłem to zdjęcie. No, dobra, bo kontekst też zgubiliśmy. Kontekst jest taki, że właśnie omawiając grę Heavy Rain, no to ja pierwszy raz spóźniłem się, o regularności jeszcze porozmawiamy. Pierwszy raz spóźniłem się z podcastem, a jak już ustaliliśmy regularność właśnie publikowania, dlatego że byliśmy razem tak, w domku, w domku z większą ekipą, i trzeba było jakoś przeprosić słuchaczy, więc uznałem, że położę się na, tak pod drzewem niwypijany, chociaż, chociaż powiem wam szczerze, że jeszcze trochę wtedy byłem pijany. E, pod drzewem i przepraszam, ale tak, z, zaginąłem, zaginąłem i nie mogę zmontować podcastu i takie zdjęcie wrzuciliśmy. No. No i Garet nie był faktycznie, jak, jak teraz dopiero słyszę, świadomy e, tego, co ja, tam, co ja tam wyczyniam na Facebookach, na, na podcastach. Teraz przejdziemy do kwestii osiągnięć właśnie naszych, naszych podcastowych. No właśnie, słuchacze, e, bo my mówimy dużo o cyferkach, mamy 89 lajków na Facebooku, podobno to mało. Ale mamy stałych słuchaczy. Mamy słuchaczy, którzy się do nas odzywają. Ja nie będę już każdego wymieniał, e, bo musiałbym e, po prostu kogoś pominąć. Zapomniałbym kogoś po dwóch godzinach nagrywania podcastu. Ale no... To jest strasznie fajne. E, przesłuchałem twój podcast, e, otrzymuję w wiadomościach PW, czy, czy słuchałem Twojego podcastu, albo chciałbym podyskutować o czymś, o czym powiedziałeś w podcaście. Ewentualnie właśnie e, to nasze kółko też zmywania naczyń. E, tak, nasi koledzy. Krystian e, zawsze po prostu mówi, że czeka, czeka, aż zew się wypełni naczyniami i wtedy włącza podcast. Więc e, dziękuję. Akurat tutaj jest miejsce, gdzie jeszcze raz po prostu podziękuję fanom, ale. E, super, super. Nie z was wiele, w tym sensie, że po prostu jak ludzie mają na YouTube i każdy do nich pisze Ejdem, coś tam, coś tam. To po prostu ma, ma tych fanów już, że ich, że aż ich nie poznaje, tylko ja potrafię po prostu też osoby, które do mnie napisały, osoby, które nawet lajkują. Ja wiem wiem, co to jest. Tak i wiem kim jesteście, właśnie mniej więcej, fajnie, że do mnie napisaliście, pamiętam, pamiętam was właśnie z imion. Super, Super, super sprawa tak, ja się przyłączam do tego to jest jedno z najlepszych właściwie najlepsze wspomnienia właśnie w, w temacie moich podcastów z Nowych Horyzontów, tych pierwotnych, tej dziesięciu serii że ja poznałem to było w 2015 roku kiedy nagrałem tą serię podcastów a w 2016 roku poznałem pierwszego dnia Mateusza na tym festiwalu i w kontakcie byliśmy w w przez parę dni Dopiero potem powiedziałem, bo tak jak poznaję ludzi, to mówię im. nie jestem Łukasz, cześć, nie? nie? mówię im, że jestem Garet, no bo to jest jednak niez, niezwykłe imię na polskie warunki, ale że jestem Łukasz, nie? I w końcu po paru dniach siedzę obok niego i mówię mu, prowadzę bloga Garet Reza, to jest taki mój pseudonim w internecie. A, ja słuchałem twoich podcastów rok temu. To było tak niespodziewane, że ktoś, kogo znam od kilku dni, zna, zna mnie, że słuchał tych podcastów, że... I to był w ogóle pierwszy moment, kiedy ktoś, kogo ja nie znam, dał mi sygnał, że słuchał tych podcastów, że mu się podobały i tak bla, dalej, bla bla I to było dla wyjątkowe. Dziękuję. W takim razie spójrzmy w przyszłość. Spójrzmy właśnie w przyszłość naszego podcastu, jeśli porozmawialiśmy o tym, jak tworzymy, jakie są nasze ulubione audycje, co osiągnęliśmy. Po pierwsze, po pierwsze, tak, tutaj mam w punkcie 1 napisane kryzys podcastowa Adriana. No właśnie, jesteśmy już nieregularni. Gareth, zauważyłeś, zauważyłeś, patrząc z boku, że już nie jesteśmy tygodnikiem. O, dobrze wiedzieć. E, bo po prostu ja nie wyrabiam. I ja nie wiem, czy to zależy zależy faktycznie od tego, że ja już nie mam zajawki na podcasting, czy po prostu dużo mam pracy. Bo jak mówiłem w październiku, ja się tłumaczyłem tym, Właśnie że masz też ja... O pracy z tego, Dostałem... co no tak, tylko że prawdopodobnie również, również wychodzi z tego i zobaczymy, jak zelży mi ta praca w styczniu, może wrócę do podcastów. Ale też znudziła mi się forma właśnie montażu, bo ja nadal chcę, żeby to było ładnie odpicowane, żeby nie było właśnie takiej wypowiedzi, które, które mi nie pasują, które wam nie pasują. Piszcie właśnie to, to, to co było fajne, co Krystian zrobił, że napisał mi dwie rzeczy, które mam absolutnie wyrzucić z podcastu i piszcie mi, jeśli coś, co powiedzieliście wam nie pasuje, to ja to absolutnie od razu usuwam, nie? A inaczej, inaczej jesteście zdani na mnie, że, że ja coś usunę albo coś zostawię, nie? Jednak montaż jest strasznie, strasznie czasochłonny I to było świetną zabawą Przez pierwsze 30 podcastów A teraz to już jest coś rutynowego takiego, takiego, co ja muszę w pewnym sensie odbemnić Może coś takiego wynika bardziej Z twojego bardzo skrupulatnego podejścia do montażu Bo z tego, co... Przynajmniej jak ja rozmawiałem na przykład z, nie wiem, z Tomkiem z kolaudacji, to on, to on nie, nie montuje tego tak, tak bardzo skrupulatnie. On, on wywala po prostu tylko te wypowiedzi, które jakoś ewidentnie mu nie pasują, czy jakieś ewidentne babole. Dużo rzeczy, których może nie powinien zostawiać, teoretycznie, jeśli chodzi o wartość merytoryczną, zostawia. I czasami to ma formę właśnie, ich podcasty są takie, takie bardziej luźne. Z tego co wiem, to Konglomerat chyba też jakoś je montuje aż tak, aż tak restrykcyjnie. Mm, no tak. I może, może dlatego to, to wynika, z, że, że zmęczony się tym czujesz. No nie wiem, ja w każdym razie z perspektywy swojej, te kilka po podcastów, które ja zmontowałem, to się świetnie przy tym bawiłem mimo wszystko, tak jak mówisz. No ale pewnie jakby się to co tydzień by musiał to robić żmudnie, siedzieć na tym parę ładnych godzin, bo rzeczywiście no nie, nawet, nawet z moim bardziej liberalnym podejściem do tego jest nieunikniony długi czas spędzany na, na, na czymś takim. Więc no, rozumiem, że, że jednak montaż sprawia, że to jest jakiś problem na dłuższą metę, szczególnie kiedy pracujemy, kiedy mamy szereg innych zajęć i nie zawsze chcę się tym, tym zajmować no ale ja też czuję, że praca robi swoje wiecie, że to dla mnie jest olbrzymia, ale to olbrzymia przyjemność wy, wy lubicie sobie właśnie wolnych chwil obejrzeć, pograć, dla mnie to jest olbrzymia przyjemność ostatnio, kiedy wracam z pracy, a teraz i teraz w grudniu w ogóle tak przywaliło mi roboty, że ja wracam z pracy i nic, nic nie robię totalnie, leżę, leżę i nic nie robię, to jest dla mnie często fajny relaks przez dwie godziny może się po prostu to zmieni, że praca mi ulży, bowiem, bo w mojej robocie tak jest, że w grudniu po prostu jest największe obłożenie właśnie paczkowe, Tam roku nie było aż tak strasznie jak w tym roku, a teraz to naprawdę łamię mnie dosłownie, dosłownie boli mnie kręgosłów już. Może po prostu jak to zelży, no to dalej wrócę do regularnego podcastingu, tylko że też do, do słuchaczy po pierwsze kwestia. Czy to jest problem? że my nie ukazujemy się już co niedzielę, bo kiedyś walczyłem o to, żeby ukazywać się co niedzielę, a teraz to na trochę łap, macham na to łapą, dosłownie. Potrafię faktycznie leżeć przez dwie godziny i nic się nie dzieje, nic nie zrobiłem, mimo że wiem, że mam do wykonania podcast, mam do napisania właśnie jakąś reckę na pełną salę, mini reckę, jakiś wpisik, nie? Czy, czy to jest straszny problem, czy, czy nie? Ja trochę czuję się mimo wszystko winny, że zaniedbaliśmy tą regularność, bo przez jakiś tam czas bardzo, bardzo o nią walczyłem. Ja pochwalam to i ja rozumiem, że... Chcesz przerwę, czy coś takiego? Ja wiem, ja, ja po prostu chciałem usłyszeć Gareth, że stary, przecież ja będę co tydzień nagrywał podcast za Ciebie. Wiesz, Adrian, ja planuję ten jeden podcast, ale dla mnie podcast nie jest formą ekspresji, taką podstawową, czego biorę w jakąś domyślę ja nie rozumiem, dlaczego pięć smaków ja zrobiłem w ten sposób. Ja lubię samą formę ekspresji, ale dla mnie właśnie, żeby siedzieć na czymś tyle godzin, nie, ja, dla mnie podstawową formą jest właśnie pisanie o czymś. Nie, no ja to rozumiem. Fajnie nawet, że taka, taka wyszła też od ciebie wyznanie, jeśli to mogę tak określić. Bo przynajmniej słuchacze wiedzą, czemu Gareth się tak nie odzywa i po prostu może dlaczego straciliśmy słuchacze, nie? Bo no mi nie mówiłeś, że chcesz słyszeć mój głos. Także fanki Gareta, łapki w górę, tam, albo nawet komentarz. Tak, Morgaret, więcej Gareta no, na podcastach, no. Tak mi mówcie. E, bo, bo też przyjemnie mi się gada, tylko potem to jednak obrać wszystko i ubrać żeby, żeby to jakoś wyglądało no to to jest problem, Problem. może powinienem się bardziej zorganizować, no nie wiem jak na przykład, patrz, 50 podcastów i nie wiem jak to ludzie robią, że wychodzi im tyle ile chcą tego, tego gadania, ja to nigdy nie wiem i, i nawet, nawet jakoś nie przywiązuję do tego wagi, a potem mam dużo roboty, może powinienem się bardziej zorganizować, no ale no jeśli, jeśli mnie pytacie, chciałbym żeby to dalej był tygodnik, bardzo chętnie dalej będę na przykład rozwijał się w kwestii solówek, bo solówki ciągle jest czymś co, co, mogę, co chciałbym podszlifować. No ale no, widzę swoją przyszłość w sumie w gadaniu, nie, nie zawodową, tylko po prostu, jeśli pytacie mnie, czy będzie następne 50 podcastów, chciałbym, żeby było w następnym roku, żebyśmy się spotkali tutaj i też pogadali sobie o tym, o tym, co już osiągnęliśmy. Wiecie co, no ja z tą regularnością nie mam problemu, nie mam problemu, że, że co tydzień się podcast nie ukazuje, nie czuję jakichś wyrzutów sumienia za specjalnie z tego powodu, ale yy, zauważyłem, że u nas to jest właśnie tak falowo, w nie potrafi podcastu nie być 2-3 tygodnie, a nagle walniemy trzy tygodniowo. I, i, I powiem Wam, że licząc już tak, jeśli chodzi o chłodną kalkulację, na słuchalność to wpływa nawet lepiej w gruncie rzeczy, jeśli, jeśli mamy odstęp, a później wracamy ze zdwojoną, czy nawet potrojoną siłą. Yy, więc, więc nie wiem, no, dajcie znać, jeśli, yy, jeśli wolelibyście na przykład yy, co tydzień podcast, niż trzy niż tygodnie przerwy i, i później kilka nawet, jeśli, nam, jeśli mamy wtedy czas i zapał i tak dalej. Yy, ale, ale myślę, że to, nie, że to nie jest problem. Fajnie, że ty te solówki czasami nagrywasz, bo ja się w solówkach w ogóle nie odnajduję. Parę razy próbowałem nagrać coś solo i w ogóle mi to nie szło. Próbowałem to później nieudolnie po ale, ale rezygnowałem z tego i w rezultacie nie nagrałem żadnej solówki. Nawet, nawet z Karolem, kiedy, kiedy mam go przed sobą i on nawet nie musi się za dużo udzielać, ale, ale wiem, że po prostu mam przed sobą człowieka, z którym, do którego mówię, to już inna, inne moje podejście jest. A jak widzę, że gadam tylko do komputera, do mikrofonu samego, nie potrafię sklecić sensownego zdania. Mam nadzieję, że się kiedyś tego nauczę. Ja cię podziwiam za to, że ty potrafisz yy, nawinąć, nie wiem, godzinę czy, czy więcej I, i, i to ma wszystko ręce i nogi i dobrze się tego słucha, no też bym chciał posiąść taką umiejętność. Znaczy solówki to też zupełnie inaczej się nagrywa, mówiąc przynajmniej ze swojego doświadczenia, że u mnie solówka to jest malutko montażu, tak naprawdę to, jest, to nie jest godzina siedzenia przy komputerze, tylko to jest, to jest prawie tyle, co trwa sam podcast. Natomiast po prostu podczas samego nagrywania, tak, w pewnym momencie się zacinam, pauzuję i robię coś albo, albo gadam do siebie jeszcze, żeby pomyśleć jak to powiedzieć. Także to też jest bardziej planowana forma, forma ekspresji, nadal mówiona spontanicznie. Natomiast po prostu złapię flow i nawijam, nawijam, nawijam, a nagle przerwa, mam pustkę w głowie i muszę odczekać. Posolówki potwierdzam, nagrywa się bardzo, bardzo szybko, przy czym nie są tak satysfakcjonujące jak dyskusja. Dyskusja po prostu pomaga ci wpłynąć na rejony, które chciałeś opowiedzieć, a nie, a psolówki sprzyjają temu, że ja coś zapominam mówiliśmy o, o przyszłości naszego podcastu jak to czy będzie regularny, nie wiemy, raczej nie, chociaż no, nie chciałbym tej regularności. O właśnie, Adrian by chciał, ja może, ja może trochę mniej bym chciał, ale też na pewno nie mam nic przeciwko. Chciałbym zapraszać więcej gości na pewno, albo, albo częściej nawet, żeby było jakieś urozmaicenie. Dlatego fajnie, że, że trochę się włączył w to Krystian bardziej. Fajnie, że Marcin czasem z nami nagrywa, szkoda, że garet tak mało. Wierzę, że, że jednak następny rok jeszcze przed nami i chciałbym jednak jakoś upogodzić właśnie pisanie z nagrywaniem, bo y, dla mnie to są jakoś tam równorzędne zajawki, lubię i pisać o filmach i, i rozmawiać coraz mniej czasu, coraz większa presja jakaś ze strony i, i rodziny i, i, i otoczenia ogólnie i pracy i wszystkiego, doba jest zdecydowanie za krótka, no ale będę robił co mogę. Fajnie, że, że ktoś tego słucha. No, nie wiem, ja tak, ja tak, może, tak, tak mówię, jakbym dążył do podsumowania. E, pogrzebowo wręcz to tak brzmi. No, no właśnie, bo tak jakbym, się, jakbym się żegnał, a ja się wcale nie żegnam. Mm. <laughs> tylko wprost przeciwnie. Cieszę się, że wprost jestem bardzo zadowolony, bo jak, na, jak się napisałem do Was po tym pierwszym pięciosmakowym podcaście, w życiu nie przypuszczałem, że, że nagram jeszcze, jeszcze, jeszcze tyle i chcę nagrywać więcej. Mamy mnóstwo planów, mamy mnóstwo tematów w głowie gdzieś tam, które już się tam przewijają od miesięcy, które z, jeszcze nie zostały zrealizowane. Na pewno przyszły rok przyniesie nam jeszcze więcej tych planów, więc fajnie, no ja się cieszę. Fajnie, że, że, że są ludzie, którzy tego słuchają. No ja się powtarzam pewnie, już sto już razy grążę trochę wokół tematu, ale, ale ja się po prostu cieszę, że jest, że jest ta inicjatywa, że, że to się udało i jednak się trzymamy tego. No, no ja to też właśnie dodam, tak, ja powiedziałem, że mam lekki kryzys w kwestii podcastingu, ale kryzys objawia się tym, że ja nie mam i nie robię co tydzień teraz podcastu, e, tylko co półtorej tygodnia, nie co dwa, <śmiech> dwa tygodnie. No tak, to żaden kryzys tak naprawdę. No, więc to, tak naprawdę po prostu spóźniam się z podcastami i, i tego. I nie chce się mi tego montować na czas. I tyle. To jest, to jest właśnie wynik tego kryzysu, że nagrywam mniej. Cały czas nagrywam, mamy plany na następne podcasty. Nie będziemy ich do końca zdradzać. Na pewno chcemy zapraszać więcej gości. Nawet mamy wręcz kolejkę gości już nam się ustawia. Tylko, że to jest to, trochę trudne właśnie, żeby zorganizować jeszcze, my mamy stały plan tak nagrywania, umówiliśmy się, że wieczory w tygodniu, to jest dla mnie też najlepiej właśnie, jeśli chodzi o moją pracę i waszą pracę też. Natomiast nie wiem, jak goście do tego się ustosunkują. plus chcemy nagrać troszkę podcastów właśnie w kwestii tego, co lubią też goście, żeby oni też opowiedzieli o swoich zajawkach. A niestety, no, nie mamy jeszcze właśnie tej wiedzy, którą chcielibyśmy osiągnąć, plus nie dobraliśmy tytułów, które chcemy omówić. Także, no, z, Mar z Marcinem Kempistym Nag chcieliśmy nagrać przecież Antonionim. Pamiętam, że my z Marsem Scorpio się umawialiśmy na podcast o filmie Ankle tak, tylko że gdzieś nam ta kwestia znikła gdzieś w tło. Chcieliśmy z Michu Szczepański, Michem Szczepańskim nagrać. Mamy, jeszcze, mamy już kilka gatunków, które chcielibyśmy omówić i fajnie, gdyby Michu tutaj się pojawił, bo po prostu na Wikę na na to jest pewno, pewniak, że po prostu on sobie poradzi. a ja się boję, że on mnie zagada, dlatego jeszcze go nie zaprosiliśmy. Więc plany, plany, jeśli chodzi o gości są, no, damski głos oczywiście, chcielibyśmy bardzo usłyszeć, między innymi dlatego, że lubię słuchać damskich głosów, tak, ja już powiedziałem, że kawałki, które na końcu lecą, to głównie są kobiece, kobiece wykonania. No właśnie, jeszcze nie, nie mieliśmy chyba żadnej kobiety wśród gości i może fajnie, jakby się, to, jakby się to zmieniło. Jak jakaś słuchaczka chce z nami nagrać podcast i ma coś do powiedzenia na temat filmów, to bardzo chętnie. Tylko to jest zawsze też problem, żebyśmy się zgrali wszyscy czasowo, plus to właśnie, to czuję tą gonitwę. Może faktycznie jakbym zestopował i robił z tego dwutygodnik, to też jest jakiś plan, nie? To miałbym więcej no tak. czasu, żeby to technicznie obgadać. Właśnie. Że, bo wiecie, ja kończę podcast montować, już go wrzucam i już trzeba nagrywać następny. Następnym, nie ma tego czy, oddechu. Tak, a czemu by nie wtedy nie przysiąść i dwa dni nie poczekać, aż ktoś się odezwie, wyśle próbkę dźwięku, bądź ugadamy się właśnie z kimś innym, że obejrzyj to i to i to, a jak ten ktoś inny właśnie powie, że nie mogę na ten termin, to niech to po prostu to przełożymy, więc może ten pośpiech też po prostu wpływa na to że nie mamy gości, no ale mamy plany na podcasty. Na pewno chciałbym, żeby w osiemnastym roku, tak żebyśmy nagrali jeszcze, jeszcze kilka podcastów o grach komputerowych, mhm. a nawet związanych z grami komputerowymi. Eee, ja mówię komputerowymi, a oczywiście na PlayStation odgrywam te wszystkie mhm. gry. Na PlayStation 3 ja mam jestem posiadaczem 3 trójki. Natomiast bardzo, bardzo dużo wygrzebuję klasyki z PlayStation 1. Ale na pewno chciałbym trochę w tą stronę też pójść. E, oczywiście będzie trochę o premierach, e, pewnie, i to, to mogę już zapowiedzieć, bo przynajmniej będę musiał się zmotywować, pewnie w końcu podsumujemy rok. W tamtym roku baliśmy się, że jak będziemy podsumować 16 rok, to że za dużo będzie gadania, że za bardzo to właśnie nieuporządkowane Teraz właśnie to porządkuje i nie boję się dużo gadania, bywa i tak, że tak nam wychodzi, więc na pewno pomyślę, pomyślę nad tym. No i to jest, to jest tylko czubek, lodo, czubek góry lodowej, tak, którą, która jest naszymi planami. Może zatoczymy małe koło i niedługo premieruje nowy sezon Black Mirror, może go omówimy też... No, właśnie, właśnie, przecież to, co, od czego zaczynaliśmy, nie? Nowe Gwiezdne Wojny. A właśnie. Nowe też. Black Mirror, tak. Pięć smaków, już, za, już zaczynamy krok, ten krąg zataczać. <gry> tak. Pięć smaków, omówiliśmy kolejną edycję. Na pewno chcemy oczywiście uczestniczyć w Nowych Horyzontach. To, to, jak się pochlebnie wypowiedziałem o tym festiwalu na naszym podcaście, to zaowocuje na pewno kolejną wizytą. I. Ja w tym momencie chcę, to, to nie był plan taki, że po prostu nas zniszczył totalnie, żebyśmy nagrywali co, co noc podcasty i jeszcze po prostu byli w stanie uczestniczyć w imprezach. Ja pe prędzej pewnie ograniczę ilość filmów oglądanych niż ograniczę podcasting na horyzontach. E, nie wiem, nie wiem e, Grzesiek, jak się na to zapatrujesz. Nie, na no ja bardzo chętnie w sumie. Na pewno jakoś, jakoś to uda nam się podzielić, a, a podcasting kosztem filmów też nie brzmi, nie brzmi ostatecznie źle, bo jest szansa, że wtedy nie będę przysypiał w kinie z powodu braku snu. Planów jest mnóstwo. Wy też macie plany, nie? Podcastowe. No, będzie tak o jeden książce taki jeden podcast. No właśnie, też się też a... tutaj, tutaj klaruję właśnie. o literaturze. Właśnie, Chłopaki ale jest... chcą coś omówić, ale to na razie chyba nie będziemy zdradzać nic więcej. Tak, ja tylko podpowiem, że to jest bardzo długa książka i dlatego już bym nagrał ten podcast, ale jestem już na prostej tak ku, ku mecie, no. Znaczy ja się, ja się podpisuję pod tym, co powiedziałeś w sumie. W sumie dużo, dużo tych, na, tych planów jest naszymi wspólnymi w sumie. No tak. właśnie, także to się jakoś tam pokrywa z moimi. Ja bym chciał jeszcze właśnie yy, gadać trochę więcej o, o reżyserach, o przeglądach twórczości, właśnie zestawiać, zestawiać jakieś, yy, omawiać twórczość reżysera, zestawiać jakieś mniej znane produkcje. Bardzo mi się ta konwencja, tak jak mówiłem, spodobała. Może bym nawet jeszcze sięgnął. Bardziej po kinogatunkowe, może jakieś, właśnie, jakieś, jakieś filmowe śmieci gdzieś zaczął wygrzebywać, czy <śmiech> właśnie takie kina trochę. Bardzo lubię nasz podcast jako jedyny, o czym nie powiedziałem wcześniej, wyląd, który wylądował na YouTube, bo mi się jako jedyne chciało wrzucić <śmiech> na YouTube a ten podcast o złych filmach, o berdemik i o napromieniowanej klasie. I chciałbym też jeszcze kiedyś pogadać o takich filmach. Już to nie był nasz najlepszy podcast, może nie jest najbardziej reprezentatywny, ale, ale będzie szansa tak, będzie jeszcze szansa o tym pogadać, więc, więc fajnie. Dobra, a jeśli, jeśli chodzi o jeszcze tak o plany na przyszłość, to dużo osób pyta, i ja w zasadzie też coraz bardziej myślę w sumie w ten sposób, co jest dla mnie nie, niesłychane, czy podcasting nie jest po prostu drogą ku YouTube, ku formie wideo? Nie, właśnie, nie myśleliście? Mo, całkiem możliwe, że, że spróbuję swoich sił w YouTubie prędzej czy później. Jak prędko, zobaczymy. Ale nie zamykam się na pewno na tą formę. No, zobaczymy, co przyniesie, co przyniesie przyszłość. W każdym razie jestem otwarty i nie myślę o tym jakoś, jakoś na pewno negatywnie. Nie wiem, nie wiem, po prostu, na ile się sprawdzę, bo o ile do swojego głosu się przyzwyczaiłem już i upubliczniania swojego głosu, tak, upubliczniania swojego wizerunku, już trochę gorzej. Ja nawet nie lubię, jak mi ktoś zdjęcia robi, więc, więc no, nie wiem, na ile to przełamie, ale, ale jeżeli tak, no, to to jest jedyne moje, tak jakby, ograniczenie, dla którego tego youtuba jeszcze się nie przekonałem do końca. No wiecie, u mnie to wynika głównie z tego, że ja po prostu wolę podcasty. Dla mnie są treściwsze, ciekawsze. Natomiast żadnego problemu nie mam z YouTube i nawet powiem szczerze, że po prostu skoki w bok na YouTube, tak, bym jakieś robił, żeby, żeby po prostu coś tam nagrać w tej, takiej właśnie wersji. Zresztą już, tak już to zrobiłem, tylko to, to też jest właśnie kwestia, kwestia dużo, dużo roboty z tym więcej tak naprawdę też często w takiej formie, jakiej ja to robię, tak, no to tego nie widzę, bo ja tylko mówię i mam tylko treść do zaoferowania. Musiałbym wymyślić, pomyśleć nad czymś ekstra, żeby żeby te recenzje, na przykład recenzje były jakieś tam ciekawsze, ciekawsze od tego, od tego co, no może tak, były korespondowały z tym, co daje forma wideo, nie? I co? To były nasze urodziny, tak? Yy, piwo wypite? Wypite, wypite jak najbardziej, czyli yy, świętowanie jako tak, jak, jako tak było, oblane jest, można działać dalej. W ogóle cieszę się, że, tak, że dobiliśmy do aż takiej liczby podcastów. Eee, ja to teraz też mówiłem, że ja się męczę strasznie przy tym montażu, ale potem jaki to jest widok, że ta audycja właśnie jest zmontowana tak jak ja chcę, żeby to wyglądało. I ja wracam do tych chętnie audycji, więc y, zrobiliśmy kawał w sumie fajnej roboty. Eee, I między innymi uwieczniliśmy też na foni. W sumie nasz ostatni rok kinomański, który obejmuje właśnie działalność pełnej sali, wyjazdy na festiwale, wspólny zlot, zlot, który zorganizowaliśmy z Alternatywnym Topem, no to był szalony rok. I to wszystko zostało skumulowane gdzieś tam i gdzieś tam po prostu po boku tego podcastu krąży i cały czas wraca, wraca gdzieś w nim, więc absolutnie, jak będę się bujał po prostu na tym fotelu tak, jak będę staruszkiem tak, to poproszę wnuczka, żeby puścił ten przestarzały format MP3 i puszczał mi te, te podcasty To, jest, to jest super, właśnie, super sprawa to jest super sprawa, ja też bardzo chętnie za nie wiem, za kilkanaście lat puszczę do Karolowi te, te, nawet te podcasty, w których on brał udział, to na pewno będzie ciekawe doświadczenie i dla niego też no pamiątka, pamiątka świetna Pora posprzątać po imprezie. Dla słuchaczy jeszcze jedne pozdrowki. A macie, tak. tak. To trzymajcie się, słuchajcie podcastów. Heja. Heja. Dzięki, że nas słuchacie. Trzymajcie się, cześć. Cieka ciekawostka, że jeden podcast też myślałem, pomontuję i tam zasną, zasypiałem dosłownie przy tym laptopie. Już siedziałem i stwierdziłem: dobra, nic nie tnę, że zero cięcia, tylko przesłucham do końca, yy, czy coś tam się nie zgadza. No i było jakieś głupie, yy, no i w ogóle, w ogóle przeciąganie zdania, i takie rzeczy, które powinienem wyciąć. Ale stwierdziłem: a dobra, to, to, to nie, to dobrze. Zbuduje klimat. Dobrze brzmi, tak. I w końcu jeden podcast poleciał bez cięć, mimo że, mimo, że niby go montowali Okej, okay. no niektóre te podcasty były nagrywane tam w stanie wskazującym troszeczkę, ale, ale staraliśmy się jak mogliśmy, żeby to zatuszować, chociaż otwarcie się z drugiej strony tego przyznawaliśmy. Więc trwała 132 minuty, co jest takim pikusiem w porównaniu z tym, co nagraliśmy o Horyzontach, nie? Eee, a Albo czy, o, o pięciu smakach nawet ostatnio. Tak. 3.40, czyli tyle, ile trwa kobieta, która odeszła. Trwał nasz podcast o horyzontach bez cięć. Po cięciach podzieliliśmy to no, na dwie części, trwa 2,5 godziny, ale e, po prostu to no nie jest smakach chyba też mniej więcej tyle trwał. Ostatni e, nasz podcast. Na smakach 3.20, nie? Ale mamy giganta na piątym miejscu. That's what 300. Boże, uszy mi krwawią. E, koszulkę muszę zmienić. <laughs> Czasem siedziałem przy komputerze i nagle słyszę coś uderzyło podłogę metalowego. Myślałem, że kluczem mi wypadły z kieszeni, ale patrzę, śrubka. Śrubka, skąd Śrubka. Więc zacząłem kręcić się wokół swojego krzesła, które sam składałem jako piesze w życiu, jakikolwiek mebel i szukałem przez 5 minut, skąd ta śrubka z tego krzesła wypadła. Nie znalazłem ani jednego otworu, w którym nie było śrubki. Każdy otwór miał śrubkę. I bałem się na tym usiąść ponownie i w końcu dopiero musiałem przejrzeć całą instrukcję, musiałem dokręcić kilka śrubek w końcu znalazłem w ogóle takie śrubki, które nie były dokręcane do końca a śrubka, która wypadła, okazała się jakaś niepotrzebna, nawet, nawet nie wiem po co ona jest wkręcona w, w tą część, w którą ją wkręciłem, ale w końcu udało mi się ale jeśli się boicie, to powiedzcie tak je, rzućcie kamieniem, bo ja serbskie filmy chcę wam kurwa, dawać do za um um um um um um zanim pomyślę wiem <laughs> Okej, okay, enigmatycznie wa wasze odpowiedzi brzmią. Coraz, coraz bardziej się was boję, powiem. <śmiech> <o szczęście. śmiech> Garet? Chcę spać. Ewentualnie przeskoczcie na, na koniec i przesłuchajcie bloopersy tylko. No i mhm. tu dlatego bloopersów już nie ma.